Infry. Zapraszamy do wysłuchania zapisu czatu głosowego z Januszem Zagórskim. Mieszkający i działający od wielu lat we Wrocławiu Janusz Zagórski jest dziennikarzem, badaczem, popularyzatorem nauki i wielbicielem niekonwencjonalnej techniki. Organizuje m.in. Forum Niekonwencjonalnych Wynalazków, Konstrukcji i Pomysłów, Ufo Forum oraz zlot Harmonia Kosmosu. Janusz Zagórski przyjął nasze zaproszenie na czata, który odbył się 14 października 2012 roku w pokoju portalu Infra w serwisie speakeria.pl dziękując właśnie za zaproszenie. Wiem, że infra działa już od dłuższego czasu. Mam świadomość, że to jest jeden z bardziej takich ambitnych portali nastawiony na taką bardziej naukową jakby optykę. W związku z tym ja tak na początek przedstawiając się tylko, ponieważ poruszam się po tak różnych przestrzeniach tej alternatywnej tematyki, że ludzie, którzy jakby nie do końca znają moją pracę dwudziestoletnią, często nie wiedzą, że poruszam się równolegle, zarówno w takiej przestrzeni bardzo Racjonalnej, czasami wręcz naukowej, a czasami w takiej już kompletnie posadzonej wręcz w optyce SF-u, czy, czy, czy tematyki takiej powiedzmy dość mistycznej, która nie wszystkim się musi podobać. Ale żeby w jakiś sposób zadośćuczynić tej opcji, która bardzo dużą uwagę zwraca kwestii właśnie naukowości, racjonalizmu, no to muszę tutaj się jakoś obronić na dzień dobry przypominaniem swoich życiorysów dwóch takich istotnych faktów, a mianowicie pierwszy, że przez siedem lat pracowałem jako pracownik naukowo-dydaktyczny na uczelni wyższej, wtedy to była Państwowa Szkoła Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, studium nauk społecznych prowadziłem zajęcia przez 7 lat w szkołach artystycznych typu teatralna, muzyczna, plastyczne, kierunki wyższe. W związku z tym miałem doświadczenie dosyć długie, jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe, o naukę akademicką, nawet gdzieś około połowy doktoratu swego czasu tam popełniłem, ale ponieważ na początku lat 90-91 roku praktycznie podjąłem decyzję o przejście na, na własną działalność. Założyłem de facto firmy już rok wcześniej i zakończyłem moją przygodę bezpośrednią z akademicką nauką wprost, w sensie zależności etatowej właśnie wtedy w 1991 roku. Natomiast miałem też i mam ciągle bardzo intensywny kontakt z środowiskiem naukowym poprzez obecność od 10 to było już chyba 8 roku. Stałem, jestem stałym wywalcem słynnego salonu profesora Dudka, dyskusyjnego, który jest salonem skupiającym rzeczywiście jeśli chodzi o Wrocław no, ludzi z obszaru profesorów, doktorów, różnego typu naukowców akademickiego środowiska, ludzi kultury, sztuki, życia społecznego, obywatelskiego. I, I w związku z tym mam cały czas jakby kontakt z obszarem pod tytułem naukowcy, nauka i mnóstwo różnych spotkań, niektóre z nich zresztą prowadziłem w słynnym Sąjecz Agrodka. Także tutaj dla tych, którzy mają takie bardzo, bardzo duże wymagania dotyczące tej racjonalności. Jeśli przedstawiciele się istnieją, to po nas przebywają tak dalej, poczekajmy do tak. Jeszcze, żeby dotrzeć ile silników ma UFO, tego to Wam nie powiem tak wprost, bo, e, bo to też i żartami są oczywiście pewne pytania. E, chcę Rozumiem, widzę, że te pytania kierują się wokół zagadnienia pozaziemskich cywilizacji i kwestii UFO. Oczywiście na pytanie ile UFO ma silników, e, na jakiej planecie mieszka UFO, e, nie da się tego w ten sposób oczywiście debatować o tej sprawie tak wprost. Nasza wiedza na temat UFO, jak wiecie, pochodzi z różnych źródeł Pier źródło, myślę, najistotniejsze dla każdego badacza, to jest rozmawianie z osobami, które przeżyły spotkania z UFO. Jeżeli się samemu to robiło przez wiele lat, to myślę, jest to niezwykle cenne źródło informacji. No ja robiłem to praktycznie przez 20 lat i zatknąłem się setkami, dosłownie setkami świadków różnego typu, o różnym stopniu wiarygodności, ale niewątpliwie to dało mi najwięcej, jeśli chodzi o moją akceptację faktu ich obecności tutaj. Największe znaczenie dla mnie, jeśli chodzi o rozmowy ze świadkami, czy też z ludźmi, którzy Zaczynamy się nad świadkami, Na pewno. Naj większe znaczenie miały dla mnie wypowiedzi świadków z obszaru wojskowości głównie. I tutaj e, nie ukrywam, że o czym zresztą część z Was wie, mając kontakty osobiste już przed wielu laty nawiązane z pułkownikiem Ryszardem Grudmanem, e, niedługo potem z generałem Czernowym Apoloniuszem, e, który był świadkiem obserwacji UFO bezpośrednio, bo pułkownik Grudman nie, wreszcie z majorem świętej pamięci, majorem Jerzym Makiełom, e, który nam dostarczy chyba najwięcej różnych niesamowitych szczegółów e, na ten temat. No, e, to ci świadkowie było szereg jeszcze innych ludzi z wojska, których spotkałem, tych nazwisk jakby tutaj się no, nie podaje albo czasami no, nie, nie, nie jestem tutaj jakby upoważniony, żeby ich podawać. I to dla mnie były absolutnie poważne e, poważne wypowiedzi, nie mające jakby no, najmniejszego punktu wątpliwości, że ci ludzie mówią prawdę. I opisy tego, co widział i z czym zepnął się generał Czernow w powietrzu w latach tam, to było 58, 60, no to są no, tak typowe i tak twarde, po tylu latach opowiadane, że no cóż miałem robić. Jeśli chodzi o innych wypowiedzi, no to oczywiście nie będę tego przytaczał, bo jesteśmy zbyt chyba na zaawansowanym poziomie, żeby przekonywać do tego, że, że sprawa obecności ich na Ziemi jest naprawdę mocno motywowana. Miałem też zagranicznych gości, których do Polski zapraszałem. Ostatnio, jeśli chodzi o naukowców, to tego fizyka jądrowego, Satona Friedmana był na forum UFO. Zapraszałem Timothy Guda, też się świetnie zorientowanego w tych kwestiach. Byłem też w Curichu i rozmawiałem o sobie się tu we Wrocławiu zapraszając, wprawdzie może nie wprost ufologa, ale człowieka zorientowanego głęboko w sprawie UFO, projektu Camelot, e, Billy Rayana, Kerry z e, swego czasu też Hezemana, więc trochę tych ludzi z zagranicy ściągałem, którzy, którzy no, wydaje się ciągle zachowują olbrzymią wiarygodność i, e, i, i no, były to e, no, informacje naprawdę porażające. Na przykład Timothy Good już po spotkaniu takim no, prywatnym gdzieś tam na kolacji, no, mówił proszę, że, że no, rozmawiał z, z lekarzami, którzy uczestniczyli e, w autopsji z wodą. I oczywiście nie mógł podawać tego publicznie, oficjalnie wedle nazwiska, no ale trudno, żeby takich różnych rzeczy wymyślał. Czy ja rozmawiałem z polskimi wojskowymi, który już bez nazwisk będzie z pułkownikiem, pilotem swego czasu, to było lat temu, może teraz 2005, może szósty, no to minęło to już tutaj te 7-6 lat, którymi mówił o swoich rozmowach z rosyjskimi kosmonautami, którzy, którzy no dosłownie wprost opowiadali mu o obserwacji jakichś dziwnych obiektów, które dosłownie gdzieś tam manewrowały wokół, wokół saluta. No tych, tych różnych źródeł tego typu było na tyle dużo i poważnych, że no, no nie mam absolutnie możliwości, żeby, żeby kwestionować ten fakt, że oni są tutaj i to jest jasne. To jest jakby pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy, tak, zaginić osób związanych z tych faktów z wzięciami. Za chwileczkę się też zatrzymam na ten. Dobrze. Ja bym chciał zatrzymać się na chwileczkę wokół kwestii wzięć, ponieważ też badałem tę sprawę stosując jedyne możliwe kryteria, jakie miałem w swoim ręku w postaci oceny psychologicznej i świadka wielokrotnych spotkań z nimi. W przypadku czy pani Elżbiety, czy, czy Nowaka Grzegorza z Bura Świętej Anny, wreszcie wynajmowania profesjonalnych takich, powiedzmy, no, hipnoterapeutów, którzy robili regresję hipnotyczną. Za tych zdjęciach powiedziałem parę zdań, skończył e, cele wzięć. E, po tych wszystkich doświadczeniach, jakie ja oso osobiście zebrałem w, z, z rozmowach, w rozmowach z ludźmi, po literaturze, po filmach, po rozmowach z różnymi specjalistami od nas, którzy się też tym zajmują. Myślę, że pierwszy oczywisty cel wzięć to jest prowadzenie ściśle biologicznych badań, których celem jest uzyskanie pełnej informacji o tym, czym jest struktura biologiczna, psychofizyczna człowieka. Te badania w mojej ocenie są prowadzone przez różne grupy pozaziemskie, które mają do ludzi bardzo różne nastawienie i niestety większość, sądzę tych porwań o traumatycznym, że tak powiem później charakterze wspomnień, no widać wyraźnie, że może pochodzić od grup, które są do nas przychylnie, nie są do nas przychylnie nastawione, w związku z tym, Generalnie manipulacja i sterowanie ludźmi jest jednym z głównych cel, celi, że tak powiem, oprócz tego, że chcą zbadać. Jeżeli chcesz zbadać i posłużyć się takim narzędziem jak człowiek i jego umysł, to musisz najpierw wiedzieć, jak on działa, więc każde badanie do tego prowadzi. Oczywiście są też badania prowadzone z powodów, myślę, dla ludzi dość życzliwych są grupy pozaziemskie, które oceniam, że jeżeli prowadzą badania i nie są to robione z takim aspekcie robienia ludziom krzywdy, to mogą one służyć ochronie człowieka przed właśnie działaniami opartymi o sterowanie, o techniki psychotroniczne, o wpływanie na mózg ludzki różnego typu falami poprzez implanty, czipy i tak dalej. To wszystko można w sposób, no dzisiaj nawet technologii ziemskiej już zrobić na takim poziomie, że no mózg się lasuje, dosłownie ich w W związku z tym cele dwa podstawowe. Po pierwsze poznać strukturę biologiczną, psychofizyczną człowieka, jak każde badanie naukowe. Po drugie posłużyć się tą wiedzą dla celów, po pierwsze sterowania umysłami, sterowania w ogóle kierunkiem rozwoju ludzkiego lub też wspierania ludzi w obronie przed tego typu e, sterowaniem. To jest, to jest oczywiście drugi, drugi zasadniczy cel. No, z, jest też cel trzeci dla tych jakby dobrych, w i złych cywilizacji. Te złe w konsekwencji chcą ludzkość no, zniewolić do takich granic, które by były dla nich jakby, no, dużo łatwiej do, do, jakby do realizacji. No, natomiast ci drudzy starają się nam nie pozwolić, aby do tego zniewolenia doszło. E, dziecko, z ocenia Pana teraz tak, tak, jak się z wikera wykraczamy? Czy UFO posiada, jak on uważa, jakim poziomie wzywania telektony są świadomi samej istnienia? Więc to jest dobre pytanie, dlatego że znaczy UFO jako tako, to wiadomo, że jest to pojęcie dotyczące flying object dotyczy, dotyczy obiektu, parametrów zewnętrznych. Jeśli chodzi o study pozaziemskie, myślę, że część z nich jest w pełni świadoma. Jest to inteligencja, która, która jest świadoma jakby samej siebie, natomiast część tego, co moglibyśmy nie wiem, znaleźć na poziomie na przykład szaraków swoistych, takich biorobotów, androidów, tutaj i to jest rzeczywiście problem, że nie muszą one mieć w pełni wykształconego takiego właśnie duchowego obszaru, jakim jest świadomość, świadomość samego siebie. Nie, nie ukrywam, że w tych wszystkich przeciekach, informacjach o, o tym, że szarzy w jakimś sensie są takim efektem eksperymentów biologicznych genetycznych na większą skalę w galaktyce i dzisiaj służą powiedzmy cywilizacjom takim raczej do nas jeszcze nie jak typu nordycy do, do jakichś tam negatywnych działań wobec ludzi. No, jest to wszystko Możliwe, ale też słyszeliśmy o takich grupach szarych, które, które do ludzi mają stosunek życzliwy. Ja uważam, że wszystko we świecie jest podzielone, jako w niebie, tak i na ziemi, jako na ziemi, tak i w niebie. W związku z tym, nie ja będę daleki od różnych uproszczeń. Według twierdzenia pana Rosykośmieć, że są sąd teletryczny emocje, co za, za, za temat. Znaczy sąd telemetryczny to jest takie fajne pojęcie, kiedyś to wprowadził, zdaje się te sądy telemetryczne tutaj w fosar w tapara właśnie działająca w Niemczech, uznana często publikująca w niezanym świecie. Nie ukrywam, że, że monitor monitorowanie ludzi poprzez różnego typu małe obiekty, które ja osobiście no, widziałem, może nie małe, osobiście tak zwane plazmoidy w, w Wylatowie słynnym, więc to nie jest tylko kwestia nagrań, jakie zrobiłem takich plazmoidów. A tam było jakieś takie ważne pytanie, czy tak Stasiu Barski mówiąc o tych sondach telemetrycznych tylko no, ma, ma w jakimś sensie rację, ale to tak nie można tego tak to do końca, to już nazewnictwo jest już troszkę ograniczające. Myślę, że monitoring ludzi może się odbywać na dużą odległość poprzez czypywanie fal mózgowych i nie trzeba do tego od razu takich latających wokół nas różnych obiektów widocznych, niewidocznych. To to wszystko wymaga takiego jakby szerszego spojrzenia. Sam z nami tysiące lat wsiadłem na nas, czy, czy Pająka, słuchajcie, z Jankiem Pająkiem, z doktorem Pająkiem, poznałem się osobiście w 1995 roku. Nawet organizowałem mu seminarium tutaj we Wrocławiu, tak, na około kilkadziesiąt osób. Jest to bardzo ciekawy człowiek. Ja staram się wszystkich ludzi traktować naprawdę z wielką taką, jak to się mówi, życzliwością, bez względu na to, czy te teorie są, nie wiem, dla mnie, do zaakceptowania, czy też nie. Jego teorie dotyczące magnokraftu, tych wszystkich teorii ewolucji, kwestii napędów. To są bardzo odważne, ciekawe teorie, które myślę, że kiedyś w przyszłość pokaże, że miał sporo racji, na te, te, te jego tropy nie są całkiem błędne, wręcz przeciwnie. W momencie, kiedy zabrał się za tą oczywiście swoją e, filozofię prawda, totalizmu, kiedy e, postawił wszystkie jakby, doświadczenia Sufo jako opresję, jako totalny atak na ludzkość, no przyznam szczerze, że tutaj mam troszkę inne zdanie na ten temat e, niż on. Sytuacja po prostu jest bardzo z złożona z obcymi. Jeśli chodzi o kwestię dotyczącą e, e, e, przeszłości, bo też takie tutaj pytanie było, no, n, n, nie ukrywam, że teraz szczególnie, kiedy miałem przyjemność e, tutaj koordynować e, e, projekt przyjazdu Erika von Bechindenikena do Wrocławia na, na Wielki Festiwal Polkon i spędzić z nim w sumie no, praktycznie dwa dni, bo oprócz tych wszystkich oficjalnych e, spotkań, mieliśmy też spotkania prywatne, takie wieczory, nocne właściwie, kolacyjne e, w takim już troszkę wąskim gronie, no to e, Fadzie nie jest e, ściśle naukowcem, i wiemy, że jest tylko po ale naprawdę ma dużą wiedzę. Podjechał cały świat. Teorii, które jakby są też tak zgodne z tym, co on głosi, jest, jest troszkę więcej. I Też wielu naukowcy się, że tak powiem, w to angażują, nie tylko powiedzmy pisarze. Natomiast no, ja nie mam wątpliwości do tego, że ich obecność w, w poprzednich, jak to się mówi, fazach rozwoju ludzkości była. I na to jest wystarczająco dużo poszlak momentami artefaktów dowodów, bym nawet powiedział. Trzeba by było, nie wiem, tych książek zacytować dziesiątki Deniken w tych spotkaniach z nami no, pokazał się od strony człowieka niezwykle racjonalnego, niezwykle takiego powściągliwego w, w, w, w tym wszystkim. No i nawet tam jakieś tam trochę nowości było, chociaż wszystko jest po tych książkach. Nie on jest tutaj dla nas wyroczny, to żeby nie łapać mnie za słowa. Po prostu tak jakoś się złożyło, że wróciliśmy do tego problemu teorii palast nautycznych ze względu na to, że, że, że on tutaj był. Wiemy sam, że z takich bardzo za, u nas za, zaawansowanych te ufologów Polskich szanowanych, jak Robert Leśniakiewicz, też i pisał książki z Jesieński na temat atomowej Bo wojny bogów i dla niego też jest jakby też zupełnie oczywiste, prawda, zupełnie oczywiste. Czy za, za, za cywilizację Majów Egipcjan? Tych, myślę, że kwestia zapoczątkowały jest troszkę mo mocno zawężająca, że, że obce cywilizacje w jakimś stopniu wpłynęły na rozwój techniczny, prawda, i tej kultury Majów Egipcjan. Nie sądzę, że kosmici budowali wielką piramidę w Gizie, natomiast myślę, że wiedza, którą my pozyskali Egip czy też tam może koloniści z Atlantydy, bo sądzę, że to też było bardzo mocno związane, została ona w jakimś stopniu tam wykorzystana do budowy tej potężnej właśnie machiny, jaką jest w ogóle płaska wyżgiza i tak dalej. Więc absolutnie tak, wpływ był, natomiast nie było to wyręczanie. To jest, to jest bardzo... W ostatnim czasie w ostatniej się na średnich sytuacji jakieś własne przemyślenia na ten temat. Witam Panie Januszu ze strony Infra, bardzo dziękuję za e, przyjęcie zaproszenia na nasz czat e, i już więcej nie będę przerywać, ewentualnie tylko będę podawać e, pytania. nieciekawi ciekawi dlaczego kiedyś optylizacje ukazywały się ludziom gdzieś ciężko zobaha tak do wody, a teraz jest inaczej, prawda, być? Tak, to jest też dobre pytanie. Ja sądzę, że to co pisze Zehara Sitchin, bez względu na to, jak e, w branży się krytykuje jego poglądy czy błędy, jakie popełnił, czy też był czy mniej lub bardziej związany z eliminatami, bo, bo jakby no, nie, nie, wszystkiego, nie można wlewać wszystkiego do, do, jak to się mówi, do, do kosza, czyli cudzych poglądów. Otóż sądzę, że te jego interpretacje, powiedzmy, sumeryjskich tablic, prawda, i całego tego kontekstu starożytnego sumeru w tej kwestii są dosyć przekonywujące, że w którymś momencie po potopie, niewątpliwie tak mogło być, oni zdecydowali tam, jak to się mówi, w Rada Bogów, w cudzysłowie, uczciw w Bogów, że jest taki moment, po pierwsze, ziemia była już na tyle zniszczona i ten ich dorobek technologiczno-cywilizacyjnych, którzy sami tutaj tworzyli na planecie z ludźmi, czy też jak to się mówi, równolegle do ludzi, jakby, gdzie ludzie nie mieli dostępu, że tutaj jakby nie ma sensu w tej chwili jeszcze raz samemu coś odbudowywać. Została ta grupa ludzi na różnych kontynentach, która przetrwała nie, i można było jakby zostawić im tworzenie jakby od nowa zębów cywilizacji. Oczywiście pod pewną kontrolą, pod pewnymi warunkami, stąd te właśnie rody, nazwijmy to usług arystokratyczne, te całe te, te, te, te, faraonowie byli najpierw bogowie, typu bogowie, a potem byli już ludzie, prawda? więc ludziom zostawiono, em, zostawiono władzę nad, nad tutaj tymi rozwijającymi się ponownie kulturami. Oczywiście z ramienia, z ramienia tych, nazwijmy to zowie, bogów, czyli nazwijmy to też trochę kusmitów, To jest, wydaje mi się, bardzo, bardzo prze przekonywujący obraz i w ten sposób to się rozwija i ewoluuje, ponieważ te rywalizacje między nimi cały czas trwają. Em, to też i na ziemi te kultury nie tylko, że tam powiedzmy poddawane były różnym kryzysom, ale też ze sobą walczyły i tak dalej. W związku z tym jestem, jestem tutaj bardzo do tego jakby przekonany, że, że oni nas zostawili pod kontrolą swoich namiestników. Ktoś powiedział: no tak, a teraz te rody królewskie jakby, no wprost już nie dążą, przynajmniej w świecie zachodnim. Rewolucja francuska skończyła panowanie tak naprawdę rodów arystokratycznych. Z drugiej strony, no mamy jeszcze Chiny, mamy mamy tamte części świata, gdzie cesarstwo w Chin, to też rewolucja czterdziesty prawda, piąty rok ostateczny, tam te perturbacje, powstanie komunistyczne Chin, tam to cesarstwo chińskie też, przecież to było namistnik, to było to jest namistnik przecież też nie to był nam istnich, też tych bogów przez tyle przez tyle lat. Z drugiej strony oni dalej zachowują te wpływy używając nowych narzędzi. Te rodziny finansowe, które na świecie, jak wiemy, rządzone w dużym stopniu mają te... w dużym stopniu nie, nie wszystko, tylko jakieś koneksje arystokratyczne. Poza tym są nowe narzędzia do sterowania. Poza tym nie wiemy, jak tam pozaziemskich tych układach się to wszystko poukładało, że, że powiedzmy dzisiaj pozwolono ludziom, żeby rządzili się na przykład w ten sposób, a nie były to czyste monarchie. Ale też proszę pamiętać, że ich strategia wobec ludzi musiała ewoluować wraz ze zmianą świadomości ludzi. Myślę, że istnieją takie siły nie tylko biologiczne, ale też powiedzmy natury, ja bym to nazwał, takiej wyższej świadomości, które co czas wspierają ludzi w tym procesie dorastania do takiej dojrzałej cywilizacji, która ma tożsamość planetarną i która ma świadomość, że istnieją niecywilizacje poza Ziemią. I tutaj nie da się już tak prymitywnie sterować to tak jak dziecko się w młodym wieku jeszcze poddaje rygorom, prawda, ucznie, uczeń, dyrektor, nauczyciel, prawda, rodzice, rodzice, dziecko po roku 18 koniec, kończy się. choćby nie wiadomo, co chciał dziecku zrobić i jak, to są to są oczywiście już e, pewne prawa, które mówią, on ma prawo działać Ludzie też teraz dochodzą do tego miejsca, gdzie będzie można powiedzieć, tak, tak, będzie to po prostu, będzie to po prostu musimy e, im dać pewne pole wolności, bo oni mają te swoje, co 18. Czy sądzi Pan, iż na Ziemi mogą reinkarnować dusze potężnych kosmitów? To zawsze powiedziałam tak, ponieważ dla mnie zjawisko inkarnacji jest też, może niektórych tutaj urażę, bo nie wszyscy uznają fakt istnienia inkarnacji. Udaję za, za, za, za zupełnie naturalną rzecz oczywistą, wystarczająco też solidnie udowodnić na różne sposoby. Nie jest to kwestia wiary, ale raczej wiedzy i nie widzę jakichś takich przeszkód, nie wiem, jakichś mechanizmów biologicznych czy fizycznych, żeby istoty z, poza naszego świata mogły się tutaj inkarnować. I, i, I sądzę, że tak było i jest i w tych dzisiejszych czasach sporo takich ludzi wyzwania się z tej opresji, żeby po prostu, m, że, że, że, to się, że to musi być ktoś silny, prawda. Co pan myśli o całej akcji projektu w zeszłym roku, znowu pieniędzy, z ziołami Słuchajcie, ja bym, jeżeli pozwolicie, bo to jest taki drastyczny, znaczy drażliwy temat, tego ja dosyć dobrze znam ponieważ e, znam osobiście praktycznie głównych aktorów tego projektu i zresztą nieraz się wypowiadałem na ten temat też w taki sposób nie na zasadzie coś jest czarne albo białe bo, bo, bo to nie o to chodzi ja bym powiedział tak, w pierwszej kolejności ten projekt w jakiś sposób skonsumował i to w takim sensie jednak nie najlepszym e, to wszystko co było marzeniem co było takim przekonaniem tysięcy ludzi w Polsce, a nawet w szerzej w Europie że tam w Gizie e, czekają na odkrycia wielkie tematy, wielkie sprawy, wielkie tajemnice że labirynt, o czym pisał e, kronikarz e, Hrele czyli co zresztą w mojej ocenie absolutnie dzisiaj już jest jest w dużym potwierdzone, bo nawet źródła naukowe już mówią o tym, że gdzieś tam musi przecież być ten kufu, prawda, pochowany, że tam inne tajemnice są niesamowite. I to jakby ta słuszna taka, takie oczekiwanie zbudowane przez prawdziwych pionierów, przez ludzi typu mostowić, prawda, znicz, setki innych jeszcze pisarzy, badaczy, dodenikę i jeszcze paru innych, no, ktoś podszedł i zaczął to konsumować. Słuchajcie, a my wiemy, gdzie leży, prawda, chłop, znajdziemy, a my znajdziemy tutaj to, zbierzemy kasę i tak dalej, jeszcze uratujemy ziemię. No bo taka była opcja projektu Cheops Prawda? Z jednej strony zebrali dużo pieniędzy i widać było wyraźnie, że oni tam tropią realne tematy, realne problemy i tam zostało kilka naprawdę mocnych rzeczy zauważone przy tych, prawda, ich badaniach i to zawsze mówiłem w porządku, słuchajcie to jest duża sprawa. Nie mówmy, że to jest w ogóle wszystko za... natomiast no przekazy Lucyny i, i cała ta otoczka tego całego ratowania ziemi z tym całym procesem też zbierania to pieniądze no niewątpliwie to był najsłabszy element tego projektu i sam widziałem na niektórych takich sesjach publicznych, nie, nie wytrzymałem tej presji, uważałem, że, że Lucyna na, ma przekazy, że własnej podświadomości, czy z jakichś raczej niższych poziomów astralu e, i to wcale nie pochodzi od tego, jak ona to nazywa, Enki, czy, czy tam jeszcze nie wiadomo jakich tam znaczących postaci z historii ludzkości, czy współczesnych kosmicznych postaci i to, to wyczuwałem, dawałem znać zresztą często im osobiście i środowisku, że tutaj to uważam za bardzo mało wiarygodne i tyle i po prostu no, zdaje się, że ten projekt już dzisiaj wyczerpał swoje możliwości rozwojowe nie, nie sądzę, żeby mogli odnieść szerszy sukces i nie chcę ani wieszać na nich psów ani chwalić, bo ci, którzy krytykują przekazy Lucyny, czy tam już później następczyni, i to stało się później, no mają wiele jakby takich, no, słusznych racji, no, ale pamiętajcie, że no nic nie jest takie do końca na to, czym wygląda, ludzie próbują, ludzie czasami sami siebie oszukują, że nie zawsze jest to świadome oszustwo. Starajmy się to głębiej zrozumieć. O tyle mogę nawet na szybko, na szybko powiedzieć. To sekta oszustwa pan zagórski, dobrze. Słuchajcie, no więc oczywiście, że można używać takiego, to nie jest tak do końca, jak się zna psychikę ludzi i osób, które w tym uczestniczyły, to doszły między innymi, jak Maciu, która przez pewien czas uczestniczyła w tym projekcie, chciała przekierować ją go w takie lepsze strony, to to wszystko wygląda trochę tak bardziej złożony sposób, no ale zarzuty niektóre są twarde i, i nikt nie chce mówić nie, tam wszystko było w porządku, ale nie znam aż na tyle, żeby w tej chwili wy, wy, wywnętrzniać się i okluwać innych ludzi. E, co do sekty, jeszcze na, na sekundeczkę zaczynam się, nie sądzę, uważam, że powinniśmy też być e, dosyć precyzyjni w używaniu słów cokolwiek, byśmy złego o e, projekcie HOPS nie chcieli mówić, to uważam, uważam, że to nie kwalifikowało się jednak pod sektę. Znamy przykłady sekty takich dosłownych i tamto w mojej ocenie, no, te parametry sekty były w niewielkim stopniu absolutnie w tym projekcie jakby, no nie wiem, no objawiane, tak? Dlatego, no chcę tu być uczciwy wszystkim wobec siebie. Jeśli chodzi o pieniądze, no każdy zbiera pieniądze na jakieś swoje projekty i więc każdy w tym sensie jest wyłudzaczem, tak? Jeżeli tylko chce zebrać pieniądze na jakiś swój projekt i, i przekonać ludzi do tego, że, że po prostu tak. Co pan myśli? w temacie opowiedzenia, dlaczego to robią i czy nie jesteśmy, że tak powiem, sprzedani przez rząd Kości właśnie... Panie Januszu, znowu się wbije Panu w słowa, no przepraszam, ale też pozwólmy, że tak powiem, uczestnikom tego czatu zadawać pytania głosowe, nie tylko tekstowe. Ja się cieszę, że Pan w taki, ani inny sposób się wypowiada o projekcie Chaos. Mam bardzo podobne zdanie na ten temat, ale chciałem się Pana zapytać bardziej ogólnie. Jak Pan ocenia polską ufologię na dzień dzisiejszy? Jak to wygląda z Pana perspektywy? Czy według Pana są osoby, które rzeczywiście mogą kompetentnie tym się zajmować? Tak jak to było, powiedzmy, no jeszcze na początku lat 90 -tych. Dobrze, chciałem się przywitać. Dobry wieczór. I pierwsze co, to ja mam takie pytanie a propos ogólnie Kerry Cassidy i projektu Camelot. Czy została ona zaproszona, czy zgodziła się do, na zaproszenie do Niezależnej Telewizji, czy będzie po prostu z nią rozmowa, czy i na jaki temat by to było, czy to w ogóle będzie miało miejsce. I następną kwestią jest to, czemu właśnie, bo ja słuchałem, ja, ja ogólnie lubię oglądać Arte Newsy, praktycznie tylko Niezależnej Telewizji oglądam Arte Newsy, bo reszta mnie tak słabo interesuje i mam takie pytanie a propos Newsu jeszcze, czy będzie po prostu robione coś takiego, bo już ile razy zaznaczałem to w ogóle w komentarzach i tak dalej do Arterniusu, żeby były umieszczane linki do rzeczy, o których mówicie, bo często jest tak w Arterniusie, że jest rozmowa tam, pokazana strona na tej i na tej stronie, coś tam, coś tam i trzeba robić samemu sobie stop klatki, żeby wejść po prostu w dany link, o czym wy mówicie, nie? I dlatego mam pytanie, czy będzie, będzie po prostu, będą umieszczane jednak w opisach linki do pozycji, które są omawiane i tak dalej do artykułów, nie? Też zadałem pytanie o Kelly Cassidy i Projekt Camerot też, że czy będzie to spotkanie miało miejsce, czy ona będzie w e, niezależnej telewizji, coś się jakiś wywiad czy nie będzie? Tego. Tak, słuchajcie, no bardzo dziękuję za pytania właśnie zadane w ten sposób, bo będzie mi łatwiej odpowiadać. Ufologia. E, zmieniło się bardzo dużo i myślę, że nie powinniśmy przykładać tych samych kryteriów do oceny tego, co było jeszcze przed rokiem powiedzmy 90. E, w ufologii polskiej po tym, co działo się później, bo czasy się zmieniły. Tam w tych czasach, proszę pamiętać, wspaniała, znakomita działalność, czy Roberta Leśniakiewicza, czy tutaj kolegi z, z, z Krakowa, Rzepeckiego, Bronka i, i Piechoty już i jeszcze tam innych, innych, żeby nie urazić innych badaczy, działaczy z tamtych czasów. Przede wszystkim koncentrowano się na katalogowaniu spotkań z UFO, a więc to, czy to był pierwszy, drugi, trzeci prawda, stopień, opisy przy, przypadków, rejonizacja grup ufologiczne jakoś tam się dzieliły, tutaj Wrocław, tam powiedzmy, pół. Prawda, środek Polski, jakaś tak dalej, i zbieranie, i tworzenie takiej mapy prawda, wydarzeń i tak dalej. Z czasem to wszystko się skończyło, nie tylko dlatego, że główni aktorzy tamtych czasów poczuli się już zmęczeni i przestali się tą pracą tak aktywnie zajmować. Po prostu ta ilość przypadków, spotkań, słów, obserwacji, UFO nazwijmy, to była tak duża, że nikt nie był w stanie już poprzez logistyczny tak naprawdę wymóg uczynić się takiej, takiej, takiemu planowi, prawda, żeby chociaż mieć rejestrację na najważniejszych wydarzeń ufologicznych, tych obserwacji UFO i prowadzić takie katalogi, jak kiedyś Bronek prowadził z całym zespołami ludzi, bo to nie tylko on tam koordynował, prawda? Więc, więc to po prostu się już wymykało spod możliwości jednej grupy, nawet stowarzyszenia, czy i tak dalej, bo to kompletnie, no po prostu było już niemożliwe. Ludzie nie mieli pieniędzy, nikt tego nie dotował i tak dalej. Ale to jest tylko powód taki, powiedzmy, techniczny, że nie można było nadążyć nad rejestrowaniem tych wszystkich wydarzeń. Ale jest drugi powód, że tamta ufologia wygląda troszeczkę inaczej niż to, co dzieje się dzisiaj. Ten drugi polega na tym że po prostu zmieniła się też percepcja tego zjawiska. Dla bardzo wielu ludzi, których ja też poznawałem z czasem, sam fakt, że ktoś widział, prawda, UFO, czy to był drugi, pierwszy, czy trzeci stopień, czy tam to było zarejestrowane, to przestało mieć jakieś takie głębsze znaczenie. Spora część zainteresowań, badaczy, ale też nowych ludzi, którzy wchodzili na tą scenę, również i na przykład mnie, bo ja się pojawiłem w tej scenie dopiero w roku, około 90, koncentrowała się już nie na tyle takim formalizowaniu, że tak powiem, tych wszystkich katalogowaniu, że tam ktoś pierwszy, czwarty stopień, czy miał okulary, czy nie miał tylko na pierwszy plan wysuwał się zaraz, zaraz, kim oni są? Zaraz są jeszcze porwania. Wtedy dopiero tak naprawdę w drugiej połowie 80 -tych, 90 -tych się rozwinęła ta w literaturze takie, takie pozwolenie zagranicznej tutaj ufologii na to, żeby w ogóle zajmować się, yy, prawda, wzięciami, które wcześniej były tak naprawdę tematem tabu i w Polsce też zauważyłem ich wzięciami się specjalnie głębiej nie, nie zajmował, bo, bo bo to był temat tabu, to było nierozpoznane, to było takie nie, nieufologiczne, to było nieracjonalne, bo to nie było weryfikowalne, bo świadek mógł kłamać, prawda? Więc pojawiło się olbrzymie zapotrzebowanie Społeczne. Pojawiły się też nowe filmy, nowa literatura i gry komputerowe, gdzie zaczęto po prostu o kulturach pozaziemskich, o kosmitach mówić to tak po prostu wprost. Nie tam, że obieg nieznany, parametry świecił, nie świecił, typologię ufonautów, fizjonomię, wizerunki. To wszystko całkowicie jakby odsunęło na bok tą klasyczną taką benedyktyńską pracę zbierania danych, prawda, że widział, że leciało, że miało parametry, a koncentrowanie się na tym powiedzmy, że były porwania. Kto to porywał, prawda, po co porywa, jak te porwania wyglądają. Dają. Wreszcie te kultury pozaziemskie, czy dałoby się wreszcie ich wszystkich jakoś zacząć wymieniać, prawda, czy, czy to są typ nordyka, prawda, szaraka, yy, cała, cała gama jeszcze jakichś tam innych, prawda, opisów i tak dalej. Yy, yy, ja, z, ja pamiętam to po sobie, że, że to, nie, to też parłem takie parcie miałem kurcze, żeby porozmawiać z człowiekiem, który opowiada, yy, że, yy, że, że, że powiedzmy widział ich z bliska, prawda. Oczywiście, bo zawsze pytanie, czy on kłamie, czy on jest chory psychicznie, czy może ktoś, ktoś z jakichś powód jest inny, czy to jakaś psychoza. No i, i ileś takich osób spotkałem, ty, słynne przypadki badałem te i, i byłem przekonany, że to jest to, przepraszam za słowo, takie fatalne słowo, takie mięcho w sensie y, badawczym. Czyli to jest ten najbardziej taki istotny element. I stąd też te dzisiejsze, y, y, pozawił się też z tym internet, mnóstwo stron, te zdjęcia, fotografie UFO, które już w ogóle analizowanie na większą skalę okazało się też, bo kiedyś już analizy zdjęć, to było poważne w ufologii. Y, I teraz poszło to w zupełnie innym kierunku, prawda? Y, y, cała ta nauka ufologiczna się zupełnie zróżnicowała. Więcej pojawił się taki obszar doświadczeń, który przez większość ufologów jest po dziś nieakceptowany, tak zwane Prawda? Czyli takie sytuacje, kiedy ktoś mówi, no, mam kontakt mentalny z istotami, które się przedstawiają, że są, powiedzmy, nie wiem, sprejat, bo te przypadki znamy i tak dalej. Pojawiły się książki channelingowe, które wielu z nas, ja też studiowałem, bo uważałem, że to jest też tak samo, jak warto czytać książki SFF-u, prawda, i one są inspirujące. Cała fantastyka naukowa jest absolutnie inspirująca dla ufologii, e, uważam i, i, i też tam ileś tam rzeczy się tam zbliżyłem do tego. A z drugiej strony, dlaczego nie studiować, prawda, channelingów, które dla wielu części tych myślicieli myślących naukowców, ufologów, no, absolutnie jest nie do przyjęcia no dobra, no się rozdziału, czy, czy, czy musimy kogoś zmuszać? Ja uważam, że to jest w porządku, że, że ta ufologia się tak troszkę rozdrobniła na te różne nurty, bo no nie da się teraz stworzyć jakiegoś jednolitego paradygmatu wiedzy, jest teraz sporo sporów i tak dalej. się jeszcze spór, czy to są istoty nam przychylne, czy też nieprzychylne i udowodzenie tego w tą czy w tamtą stronę, więc jest to zupełnie coś innego. Ja osobiście wiele osób stara się wszystkie te źródła informacji uznać, że warte pochylenia się, żeby zrozumieć zjawisko ja sięgam do wszystkiego, co, co się z tym wiąże. Chociaż oczywiście nie traktuję tych źródeł informacji za bezkrytyczne. Nigdy tego nie robiłem. Ale też nigdy nie staram się być uprzedzony do czegokolwiek. Historia nauki nam mówi, że nie wolno się do niczego uprzedzać, bo najczęściej w takich różnych zwrotach historii, prawda, rozwoju wiedzy, to mieli ci, którzy tak powiem byli nawet ośmieszani, tam powiedzmy gdzieś tam wkopywani w ziemię i tak dalej. I wiemy, no, jaki jest też rozwój technologii, jak często się wiąże z takimi. Więc zrozumcie jakby ten mój stosunek do tej współczesnej ufologii, która taka jest różnicowana. Nie zawsze jest to ścisła nauka, ale też nie musi za każdym razem, będzie z tym też dużo już humanistyki, gdzie te kryteria naukowości w ogóle się rozmywają i pozwólmy wszystkim robić to, co uważamy za stosowne. Żyjemy w wolnym świecie póki co, a życie i przyszłość pokaże, które z tych, powiedzmy, teorii, hipotez o, tak naprawdę no, okazały się, że, że, że były prawdziwe. No, troszeczkę o to musimy poczekać. Żeby nie przedłużać, teraz miało drugie pytanie, to już kończę ten temat z ufologii. Wiem, że na skrócie, najwyżej później będzie drugie pytanie, to mogę dopowiedzieć. Jeśli chodzi o Kerry i Kissy, no, ponieważ myśmy mieli bardzo intensywny kontakt z, z tym, z Kerry i z, i z Bilem, jak wiecie tu było trzy lata temu, nawet dwójka ich była tutaj ściągnięta przeze mnie do, do Wrocławia na seminarium w Zycie matematyki robiłem takie seminarium i potem u nich nastąpił ten rozdział rozdźwięk, Bill się wycofał w tej chwili siedzi tam na miejscu tego już zmarłego, Ryana Rajana który zmarł z tego co dowiedziałem się od Danusi i już w tej chwili jakby tam gdzieś w Ekwadorze miał tą swoją, bo tak już tak byłem w Curichu to też go spotkałem i też wiedziałem o tym, że on Ekwadorze ma taką swoją farmę ekologiczną i tam ponoć gdzieś w terenie również oddalił się Billy, Billy Ryan, bardzo przeze mnie ceniony niezwykły człowiek. A Kerry Cassidy z tym swoim jakby nowym partnerem, no jakby przechwyciła ten projekt Camelot i go tam dalej no jak jakimś w się sensie prowadzi. I bardzo fajnie. I nie ukrywam, bo ja się z Danusią. Danusia Szarma yy, no, bardzo nam pomogła w ogóle w tym kontakcie. I, i, i dzięki niej tak naprawdę mój, mój kontakt z Billy Miss Kerry się ukształtował. I mówi, że no jest jest dosyć w częstym kontakcie. I absolutnie tak. To znaczy przy najbliższej, najdłużającej się okazji na pewno poprosimy Kerry o jakiś szerszy wywiad, wywód. I jak tylko Danusia będzie w pewnej dyspozycji to, to, to, to będziemy, to, myślę, to się roz w ciągu miesiąca, myślę do końca roku na pewno, bo przygodzą się do kongresu właśnie Wolnych Ludzi do tym bardziej. I, i, I na koniec zostało, zostało to prawo tych linków. To są słuszne uwagi. A jest mnóstwo rzeczy, które moglibyśmy w ramach Niezależna Telewizja PNTV 1.pl, bo teraz taki drugi adres łatwiejszy mamy, zrobić potrzebnych, które byłyby dogodnością do dla widzów. To się bierze ze szczupłości kadrowych, prost. No. Możemy się sprężyć, żeby zrobić tyle, ile dajemy. To wszystko przecież jest, ludzie to mają, zadanie ile tylko nam środków finansowych tam i przybędzie, czy z że czy tam jakieś tam właśnie jakieś takie usługi, czy z jakiejś moje imprezy, to się w to pakuje i, i to funkcjonuje w takim trochę według nieskromnym zakresie. I bardzo byłoby fajnie, gdyby po audycji y, były jeszcze dodatkowo podpisywane szerzej linki. No, porozmawiam jeszcze z kolegami, którzy tutaj pomagają w prowadzeniu mi tej strony, że, że może by się udało ich jakoś zmobilizować, żeby y, przynajmniej część tych najważniejszych linków była tam wklepana, a nie tylko, że trzeba było rzeczywiście skadrować, stop klatkę zrobić, zobaczyć jaka to strona dokładnie w tej chwili jest pokazywana. E, pani Januszu, ja tutaj dostaję pytania na, że tak powiem, prywatnym czacie od użytkowników. Tak więc zgodnie z zasadą je przekazuję. Co mogą oznaczać sny, w których szarzy, jak rozumiem szaraki, pokazują się, pokazują magazyny ludzkich zwłok? Co to może oznaczać? I Jeszcze mam drugie pytanie, moment. Aha. Co pan myśli o temacie uprowadzeń? Dlaczego to robią i czy nie jesteśmy, że tak powiem, sprzedani przez rządy ludzkości dla tych właśnie kosmitów w zamian za tak, to są ważne pytania, częściowo już troszeczkę o tych y, wzięciach, ale jeśli chodzi o sny, zacznę. To znaczy, mamy dwa y, źródła wiedzy o snach i o powiedzmy ich wartości, znaczeniu snów. Oprócz tego, co tradycyjna psychologia, prawda, na ten temat no, dorobiła się, jeśli chodzi o badanie i jakieś interpretacje, one w niewielkim stopniu nas posuwają według mnie naprzód. Y, y, mamy doświadczenia, jeśli chodzi o osobiste sny, nie wszyscy sądzę, ale wielu z nas i na ten temat myślę najłatwiej nam, jest po prostu coś powiedzieć, ponieważ możemy zadać sobie podstawowe pytanie, czy, czy w niektórych snach, są to tak zwane sny prorocze, my nie odczytujemy czasami poprzez symboliczne sceny, sytuacje pewnych zdarzeń, które mają miejsce w danym czasie lub też mogą mieć miejsce w tak zwanej przyszłości. Otóż ja osobiście dosyć często miewam takie właśnie sny na pograniczu symboli pewnych, pewnych sytuacji dosłownych i niedosłownych i oświadczam wam że korelacja między pewnymi zdarzeniami a pewnymi snami, które są wcześniej, najczęściej dzień, dwa wcześniej, jest bardzo duża, zaskakująca. i to moje osobiste doświadczenie pozwala mi przyznać, że, że sny jest to przeniesienie stanu naszego umysłu w takie rejony, w takie wymiary, gdzie pewne sytuacje rozgrywają się w takiej może bardziej bezczasowej jakby, albo w innoczasowej jak to się mówi, scenerii. W związku z tym ta kwestia, że przecież nie można wiedzieć, co się stanie w przyszłości, jest tutaj zupełnie bezpodstawna, żeby się jakby no, bronić przed uznaniem, że sen może coś, że tak powiem, odczytywać, prze, prze, przewidywać. Pamiętajmy, że obraz, myśl ludzka, również w trakcie snu, to są zawsze i wyłącznie przede wszystkim różnego typu fluktuacje elektromagnetyczne. Niżej nam nieznane jakieś układy pól magnetycznych, czy, czy elektromagnetycznych, które są tak naprawdę nośnikiem, dysk, swoistym dyskiem twardym dla informacji, która, która się na tym nasadza. I szczytywać. Na pewnych poziomach częstotliwości, nazwijmy to umownie wyższych, pewnych faktów, które zdarzyły się w innym miejscu na planecie, w układzie słonecznym, może w innym rejonie kosmosu, jest wydaje mi się, że w świetle współczesnej fizyki, w tym dokonań czy osiągnięć fizyki kwantowej, gdzie się już mówi o teleportacjach, gdzie są taka, cała, taka masa zdarzeń, które zdrowy rozsądek zupełnie nie jest w stanie zaakceptować, że to wszystko jakby upoważnia nas do tego, by uznać, że osinie każdy sen i tutaj nic nie może być wyrocznią, ale jednak jest zbyt dużo rzeczy w, w osobistych naszych snach było w jakimś sensie przeczuciem zdarzeń, które nastąpiły później, żeby lekceważyć to, co Pan tu powiedział, że przykładowo wyobrażenia, że tu mamy jakieś trumny, że są jacyś szaraki, że jest jakaś taka opresja, żeby tak całkiem to po prostu uznać za jakąś totalną konfabulację umysłu w czasie właśnie snu. Nie, wręcz przeciwnie, uważam, że to, co sobie ludzie inni myślą, czy sobie planują, czy wyobrażają, to jest konkretna informacja, która dosłownie jak fala radiowa biegnie przez cały wszechświat i jeżeli jesteś ustawiony na pewne częstotliwości, a w czasie snu tak właśnie często jest, to wtedy po prostu możesz to wszczytać. Oczywiście ktoś powie, no tak, ale też są takie implementowane informacje w czasie snu podawane ludziom, które mają ich przestraszyć, mają ich w jakiś sposób, nie wiem, może do czegoś ustawić, przez tą formą manipulacji. Oczywiście, że tak. Takie przy, przykłady myślę, znaczy takie przypadki się zdarzają i zapewne mają miejsce. I teraz odróżnić, czy ty jesteś w danym momencie w czasie snu nafaszerowany jakąś wizją, która jest eksperymentem, czy powiedzmy zewnętrzny wobec ciebie i są sprawdzić, prawda, jak na to reagujesz. No, no Oczywiście, że tak się może zdarzyć, ale z drugiej strony się może zdarzyć, że ty poprzez czytanie jakby czyichś zamiarów, czyich myśli, czyichś działań, działania to też zawsze są jakieś myśli, to w tym momencie jesteś jesteś też jakby tym, tym, tym radiem, który to odbierze i to jest twoje, prawda, i, i to jest jakaś informacja, więc y, tylko tak mogę odpowiedzieć, że, że to jest możliwe, ale nie mogę dać ręki, że za każdą wizją, którą ktoś mi zacytuje, że miał, y, kryje się rzeczywistość. Oczywiście z punktu widzenia tego, co ma zdarzyć się, zdarzyć się na planecie, że te zmiany dzisiaj odczuwamy, że nas bo upadanie starego systemu, badanie się podstaw tej cywilizacji, no, wszystko, co wyczuwamy, zmierza do tego, żeby to, żeby to po prostu jest według mnie na rzeczy i, i poważnie do tego podchodzę. Jeśli chodzi o kwestie jeszcze z tymi wzięciami, no, no ja tu już częściowo na ten temat odpowiadałem. No ja po prostu to wszystko, co jest w literaturze i co ja sam usłyszałem od ludzi, to wiem tylko jedno, że nie wolno lekceważyć wypowiedzi ludzi, którzy od wielu lat odpowiadają tą swoją historię wielokrotnie. Ja wspomniałem, nazwisko Grzegorza Nowaka, który w mojej ocenie podlegał wzięciom i był badany na regresji hipnotycznej. Ona się tylko częściowo udała na blokadę akurat pamięci, kiedy chcieliśmy wejść głębiej. Przy pani Elżbiety już nazwiska nie będę wymieniał, bo ostatnio wielka prośba z jej strony, żeby była na, na, na w czasach z UFO teraz drugich, żeby jakby nie wymieniać jej nazwiska, gdzie też ta ilość informacji, które przekazuje teraz kolejny, po już tylu latach, kiedy ją znamy, jest normalnym człowiekiem, więc parę jeszcze takich przykładów jest. Ja jestem taki trochę bezradny, bo, bo co mam powiedzieć, tak? Mimo, że im więcej, jak to się mówi, trafiłem, im więcej dowiedziałem się na temat wzięć, tym, tym, tym jakby to powiedzieć mniej, mogę jakoś tak autoratywnie wykrzykiwać. Jedno jest pewne, to wszystko, co ma syndrom wzięcia jest generalnie niedobre, prawda? Jest generalnie niedobre, bo, bo po prostu oznacza wtargnięcie w przestrzeń człowieka w taki sposób, że w zasadzie rujnuje mu całą jego stabilność, prawda, psychofizyczną, jego stabilność osobowościową, więc spotkałem się też, szczególnie w ostatnich latach też, miałem takie przypadki, z którymi się stykałem, gdzie w sposób wyraźny było widać, może to wszystkich troszkę nawet nie zadowolić, co powiem, ale paradoksalnie w pewnym momencie tych wzięć jakby jest może mniej na poziomie czystej biologii i fizyki, i fi, fi, fi, fiz, takiej fizjologii, a częściej odbywa się to w postaci no, odrywania od struktury biologicznej człowieka, tej jego tak zwanej astralnej części i przenoszenia go w różne miejsca, łącznie z jakimś nawet, nazwijmy to, obiektem natury materialnej. I, I spotykałem się z takimi opowiadaniami, z pisami w literaturze też o o tym jest. Musiałbym długo, długo naprawdę o tym mówić. Taka sprawa z Koniec pola Kiedyś dla TVN24, znaczy nie, TVN, przepraszam, nie do wiary, był taki odcinek kręcony z, z paniami, takimi siostrami, gdzieś tam Koniec Koniecpol, które twierdziła ta pani jedna z nich, że, że ona tam przez Jezusa i tam Matkę Boską i tych wszystkich świętych brana jest, brana jest do nieba. Ja tam pojechałem z, z ekipą, dojechałem tam do nich, bo prosili mnie, czy bym mógł to zbadać na miejscu. Wysłuchałem tych wszystkich opowiadanych. To było bardzo niesamowite, te bardzo rozsądne, normalne, normalne pani, zresztą głęboko wierząca pani pani opowiadała o tym wszystkim, opisując bardzo szczegółowo ubranie tych aniołów, oczywiście, bo ona mówiła o aniołach, ona nie znała pojęcia UFO i, i kosmitów, ona, ona się posyła językiem ściśle religijnym i to co było symptomatyczne, ona w którymś momencie właśnie powiedziała, że ale, ale ja to tak zostaję w łóżku właściwie, jak tak, jak tak oni nie biorą, tak? Ja zostaję w łóżku, ale oni nie biorą, więc to był taki, taki syn, no, tak samo jak z panem Szpuleckim, jak ktoś dobrze zna historię żego Szpuleckiego, wylatował gospodarza bazy i, i, i wszedł w niego gdzieś tam głęboko w jego świat, on naprawdę jest bardzo niesamowity ten świat, to, to Jerzy, kiedy mówi o tych swoich podróżach, bo miał takie podróże, o to, to było mówione, to on też, też wie, że to jakby jest zabranie jego jakby w, w, w przestrzeń mentalną bez, bez, jak to się mówi, operowania wzięciem jego ciała, prawda? Więc są różne jakby poziomy wzięć, te są bezpieczniejsze, te są, że tak powiem, mniej m, takie ostre. Ja oczywiście jestem przeciwnikiem tych te, te, te, porwań, bo to po prostu, jak powiedziałem, jest, jest no pozbawienie wolności człowieka, trauma totalna. Czasami może są to usprawiedliwione jakieś, jeżeli to są jakieś pozaziemskie, które są życzliwe przy szkodach, jakie wyrządzone ludziom przy innych wzięciach może się zdarzać, że inne grupy niepozaziemskie chcąc pomóc człowiekowi no, muszą się posunąć do jakiejś interiorencji in w ciało ludzkie, żeby na przykład nie wiem, wyciągnąć implanta, zneutralizować coś, prawda? No, no wiadomo, że ta walka trwa i jest bardzo ostra, między ciemną, a, a jasną stroną, więc wiadomo, jak, jak to się toczy. Także tyle bym mógł jakoś tak się, jak się tak wytłumaczyć z tego wszystkiego. Ja ostatnio, jeśli chodzi o sprawę wzięć to panie, ja myślę, co pan myśli o temacie, prowadzę, dlaczego to robią, czy nie jesteśmy tak Aha, ten rząd. Generalnie tak. Zgadzam się z tą strategiczną oceną, że zostaliśmy w tym sensie sprzedani. Zbyt dużo na to wskazuje, żeby, żeby bać się, jakby mówić o tym tak, tak dosyć jednoznacznie. Zostaliśmy w mojej ocenie sprzedani, i to widać wyraźnie po całym jakby postępowaniu władz. Nie mówię o tych władzach tak zwanego zewnętrznego otoczenia, czyli tam prezydentów, jakichś tam premierów, jakichś tam parlamentów, Kongresu, bo oni w sprawach UFO są generalnie no, infantylni, większość z nich według mnie nie ma, większość, nie wszyscy, nie ma na ten temat żadnej sensownej wiedzy. Ukryty rząd, ukryta władza ma tą wiedzę bardzo mocno. Zresztą Dan Burisz, którego też no, nie możemy traktować jako człowieka może w pełni wiarygodnego, tam też wiele jego poglądów jest niezwykłym przyjęcia, on, on się przyznaje do tego, że on tam niby pracował do tego MIO 12, myśmy go spotkali właśnie w Zurichu, świata temat tej konferencji Kamelota i on o tym nieco opowiadał, o tych swoich rozmowach z obcymi, on tam właśnie też jakby no starał się tłumaczyć, że to wszystko, co oni robią, to jest takie jakby, no, no, no muszą tak robić, że tam jest jakaś gra o to, żeby ci kosmiczni nie jak z, z nas źli, że my się tu staramy, my tu rząd ukryty, my tutaj, prawda, ja o 12, żeby robić dobrze, no, ale słuchajcie, no, owoce są takie, że ukryliście, mówię tak jakby do nich, ukryliście gigantyczną, straszną prawdę, za którą się kryje miliony porwań z całego świata, według mnie miliony porwań, krzywdy niewyobrażalnych, bo myśmy nawet nie mamy świadomości, na jaką skalę są to krzywdy wyrządzone ludziom i, ym, i w jaki i ukryli się tą prawdę. I gdybyśmy mieli e, jakby więcej szans, żeby się obronić przez tą negatywną opresją tych ukrytych, negatywnych wobec nas pozaziemskich grup, które tu stacjonują gdzieś w Układzie Słonecznym, czyli gdzieś tam w innym wymiarze, e, gdybyśmy wiedzieli w ogóle co się dzieje. E, przecież oficjalnie większość tych ludzi, którzy są porywani, oni przecież nie mają tej wiedzy. Ja po tych swoich badaniach widziałem, że ci ludzie szukali e, gdzieś tam po lekarzach, profesorach, naukowcach, gdzieś księ u księży pomocy. Tam byli wyśmiewani, byli odsyłani do, do domu wariatów, więc, więc ta krzywda jest jeszcze podwójna, to, że, że te istoty ziemskie, negatywnie wobec nas zorientowane w porównaniu z rządem pozwoliły na to, żeby ludzie cierpieli, to teraz jeszcze jak ludzie szukają pomocy, to jej nigdzie nie mają, bo wszyscy się z nich śmieją, więc to jest w ogóle w jakimś sensie zbrodnia na, na, na ludzkości, która się stawa. Nikt tego tak może w się nie nazywa. Zrobiły to pewne kręgi władzy, no one się mogą teraz tłumaczyć, tam większość z nich już to jest kolejne pokolenie, pamiętajcie, to się zaczęło tak naprawdę po katastrofie rozwoju, już te pierwsze jakby jakieś tam przymiarki i rozumienie problemu po stronie establishmentu władzy, tego ukrytego. I, i to, to ja to rozumiem że tam oni też mogli zostać oszukani, ale to jest ta chęć posiadania większej technologii przewagi militarnej nad, nie wiem, Rosją, Chinami nad tym całym ziemskim takim bałaganem i wtedy oni za to są gotowi sprzedać wszystko, więc za technologię de facto sprzedali naszą wolność, naszą wiedzę jesteśmy pod presją. na szczęście, na szczęście uważam że, że jest wystarczająco dużo ludzi świadomych, również dziś tam ci, którzy są tak zwanego puszczają te wszystkie przecieki jak i przede wszystkim wydaje mi się, że jest duże wsparcie ze strony sił duchowych, to na pewno tutaj ci, którzy mają takie zdrowe religijne podejście, uważam, że są bardzo na miejscu i ja tutaj nie chcę się za, za, za, za, za, zakreślać po religię, bo to razu wywołuje straszne emocje, tutaj e, widzę, że czasami są takie wpisy ludzi, kompletnie nawet chorobliwie już, już jakby zaprogramowanych, ale, ale czytam to bardzo pozytywnie, a z drugiej strony są w mojej ocenie, jest część pozaziemskich istot, które ewidentnie sprzyjają ludziom, tylko one są jakby na drugim planie, na drugiej linii, że tą, tą, tę, tą okupację Ziemi na razie sprawują w mojej ocenie te istoty bardziej negatywne, ale to nie znaczy, że można robić wszystko. Jeżeli my się byli, ja to często taką prymitywną analogię daję, jak mówię o układzie warszawskim, o Związku Radzieckim i powiedzmy o, o Polakach i był Zachód i, i była ta opresja, prawda? Ale nie, ludzie żyli, jako tako żyli normalnie, prawda? Można było rzeczy wiele zrobić. Nie można było wszystkich porozstrzelać i, nie wiem, zabić opozycję na, na oczach wszystkich. Więc nie można robić wszystkiego. Nawet te złe siły nie mogą być wszystkiego. To zło też jest zawsze troszkę takie jakby nie do końca uświadomione przez tych ludzi, że oni reprezentują zło. W związku z tym, po tym jak przyszło wyzwolenie, to dzięki temu, że, że ten zachód, tak zwany, no wtedy lepszy, dawał nam, nie wiem, informacje, dawał nam różnego typu książki, dzieło życia i myśmy obalili ten system w sumie wszyscy razem, tak, poprzez rozwój świadomości. Teraz te pozytywne istoty we wszechświecie też taki plan mają. Panie Januszu, wiem, że przez długi czas zajmował się pan sprawą wylatowa oraz zajmuje. Chciałbym zapytać, jak e, po tych latach od tego całego zdarzenia patrzy pan teraz na tę sytuację? Czy coś się zmieniło, być może w pana ocenie na ten temat? Tak, to dla mnie pytanie no bardzo na miejscu, bo spędziłem tam naprawdę wakacje przez wiele lat. Pierwszy raz byłem w 2002 roku, wtedy jeszcze tak trzy razy, po jak to się mówi, dzień, dwa, trzy, potem już od 2003 roku praktycznie bity miesiąc, aż do 2007 roku włącznie siedziałem tam przez miesiąc, głównie lipiec oczywiście. Pierwsza sprawa, jeśli chodzi o to, wszystko się, prawie wszystko się skończyło i to jak ręką odbiło od roku 2007. Ustały nie tylko kwestia znaków zbożu, które wywołują osobną dyskusję, i zaraz o tym powiem, ale też i wszelkich zjawisk towarzyszących, takich jak choćby manifestacje plazmoidów, które widziałem sam osobiście dwa razy na własne oczy, zresztą ze świadkami i zrejestrowałem je wielokrotnie i mnóstwo ludzi widziało te zjawiska i tego nam nikt nie odbierze, to jak nikt nie odbierze nam wypowiedzi i obserwacji innych zjawisk, łącznie nawet z UFO, jak na przykład doktora Szymańskiego w 2004 roku, jak po raz pierwszy tam przyjechał z synem i widział przez kilka sekund obiekt prawdziwy, materialny, typowy, latający spodek w cudzysłowie, jaki wtedy zobaczył. Tego nam nikt nie odbierze i bez względu na to, w jaki sposób oceniamy dzisiaj kwestie piktogramów wylatowskich, czy one zostały ze przez ludzi, czy też przez jakąś nie nam bliżej, cały czas o tym mówię, nie mówię o kosmitów, nie zależnie jakąś, jakąś siłę spoza naszej Ziemi, to, to bym powiedział tak. Ostatnio dyskutowaliśmy sporo, m.in. był na w czasach UFO po raz kolejny tutaj, teraz przedawiący w, w Anglii Leszek Haja, który poświęcił w sprawie piktogramów w Anglii mnóstwo czasu, nawet odwiedził tam ich nie wiem, czy, czy setkę, czy, czy, czy dwie setki w ciągu tych ostatnich lat. Dochodząc, też, studiują różne źródła zachodnie, że większość piktogramów, nawet mówi, że chyba wszystkie piktogramy, jakie on przynajmniej uważa, zostały zrobione przez ludzi. I tutaj debatowaliśmy teraz na Czasach zuchwa, a byliśmy w Gondawie pod Wylatowem przez tydzień, czy, czy też w sprawie wylatowskich piktogramów możemy powiedzieć, że wszystkie piktogramy zostały zrobione przez, przez ludzi, czy też to jest niemożliwe. Ja, ponieważ tam siedziałem, w sumie nawet dłużej niż Leszek, w tym wszystkim tyle lat, wskazywałem na, na to, że dzisiaj bardzo łatwo jest powiedzieć, że oto ludzie zrobili piktogramy, bo to ułatwia na podatny grunt. Ja znam nawet nazwiska tych ludzi, którzy mieliby je wtedy w Wylatowie robić. Nie była z nimi przeprowadzona jeszcze jakaś rozmowa tego typu, bo to wynika choćby z pewnej dyskrecjonalności jakby tej informacji, które posiadam w sprawie akurat Wylatowa, ale analizowaliśmy ostatnio właśnie w Goznawie. tak uczciwie, bo ja jestem otwarty tutaj naprawdę, czy, czy przykładowo w piktogram w 2004 roku mógł być zrobiony przez ludzi, biorąc pod uwagę wszystkie parametry tego, co stwierdziliśmy w, w sposób zupełnie bezdyskusyjny. Bez, bez Czy piktogram w 2000, tutaj o ile pamiętam, to był chyba w e, drugim roku, tak, e, który, na który, trzeba było, który powstał między 4 a 4:45 rano i pole było widziane przez pana Filipczaka o 4 rano, ten mój o 2002 roku, wróć, żeby nie pomylić, to ten drugi 3 lipca piktogram. I on poszedł z miejsca, gdzie piktogram był 2 metry, prawda, się potem pokazał, nie było nic, potem zawołali go, że już jest. Wykonanie całej, ja powiem tak, wydaje mi się cały czas, więcej argumentem nam za to, że kilka z tych najważniejszych piktogramów strefy zero nie było jednak robionych przez ludzi, tylko przez taką, że nie zają nam siłę i póki co było nie bardziej tej hipotezy, że tego nie zrobili ludzie. Nie mówię o piktogramach, które powstały poza strefą zero, bo tu nie ma o tym dyskusji w ogóle, ale nawet gdyby, nawet gdyby się zdarzyło, bo to mówię, wszystko, ludzie dużo potrafią, że oni jakąś tą bardzo twardą strefę patrolowania, monitorowania poprzez nasz system live, i jeszcze innych rzeczy i tych wszystkich czujników UFO, to nawet gdyby tak było, to jedno nie podlega dyskusji, że tam byliśmy świadkami niezwykłej ilości manifestacji jakiegoś czynnika spoza naszego świata, czy z innego wymiaru, czy spoza ziemskiego. nie spierajmy się o to, bo przecież to wiecie, jaka to jest elastyczna różnica i niedefiniowana do końca, taka oczywista. Mówiłem o tych swoich obserwacjach. Dziesiątki osób w, tym, w tej miejscowości i wokół tych miejscowości przeżyło na przestrzeni ostatnich kilkudziesiąt lat niezwykłe historie, co za chorby. choćby w naszym filmie Wylatowo miejsce niezwykłe, co było już tam w wielu programach, choćby też nie dowiali rozdajemy na, plusy i minusy tego programu i, i wiedzy z setek ludzi, którzy odwiedziło Wylatowo. I to, to, jest to było miejsce fenomenalne. Dlaczego się skończyło? To jest osobna sprawa. Jest takie czerwone pytanie, jak Pan myśli, yy, czy jesteśmy hodowną, by debiutować dobra Ziemi, które są potrzebne dla innych cywilizacji i potrzebne tego przestać, utrzymać swoje pamięci. Tak, no to jest pytanie, które idzie dla mnie tak w bardzo dobrym kierunku, bo pytanie, czego właściwie oni od nas chcą? Przyjmując tą hipotezę, że ma mamy bardziej przyjazne i nieprzyjazne grupy i takie trochę neutralne. Wydaje się wyraźnie, że dzisiaj problem nie polega na tym, że oni chcą naszych złóż, tak jak to było, jak to się czyta Sicina, ale też i innych, prawda, są przekazy, legendy, mity, jest, jest trochę z tych pozostałości po księgach świętych, że, że tam to jest wybudowywanie złota, że może Nibiru, prawda, że tam było potrzebne, to głównie Sitchin to nakręcił, powiedzmy, że jest w tym trochę jakiejś prawdy, bo to się tam pomyka w tych wszystkich legendach, mitach i tak dalej. Ale sądzę, że dzisiaj, Dzisiaj, dzisiaj nie idzie o to, by opanować ym, zasoby ludzkie, zasoby ym, geologiczne Ziemi, bo one w gruncie rzeczy są opanowane. Ich technologia pozwala, żeby oni z wnętrza Ziemi brali to, co, co jakby jest im potrzebne i my tego wcale nie musimy zauważać i w konsekwencji tego nie zauważamy. I, i, I jakby nie ma problemu, żeby się nawet tym przejmować. Mogliby to robić jakby spokojnie, gdyby chodziło to tylko i wyłącznie o, o dobra materialne, prawda, takie powiedzmy, jak, jak rzadkie pierwiastki, czy ważne, energetyczne, czy inne. Tutaj chodzi o coś oczywiście zupełnie bardziej mentalnego. Tu chodzi, myślę, o ludzkie, nie, nawet nie chodzi o niewolniczą pracę ludzi, bo przy ich technologii to oni sobie mogą większość czynności jakby, no, oprzeć o technologię, którą jednak mają wyższą na poziomie klasycznie rozumianej technologiczności. Tutaj chodzi, myślę, o to, o czym w literaturze jest sporo, a mianowicie o, o ludzkie emocje. I że to jest a, a autentyczny pokarm dla, powiedzmy, pewnej przynajmniej części z tych emocji uczucia, części z tych, powiedzmy, pozaziemskich istot różnych, również, powiedzmy, innowymiarowych, żebyśmy się rozumieli, że nie chcę y, ograniczać y, jakby rzeczywistości kosmicznej tylko do świata powiedzmy naszego, naszej galaktyki, prawda? Tej czasoprzestrzeni, którą fizycy astrofizycy penetrują i badają. Jeżeli istnieją inne równoległe światy, zakładam, jest zresztą na to też dużo fizyków, którzy też tak mówią, no, Michał Czkaczu i Henry Hawking i tak dalej też sobie do tego, do tego zmierza. Otóż te emocje, te uczucia są, wydaje mi się, najważniejszym produktem tego wszystkiego. Jak ktoś jeszcze się interesuje takimi zagadnieniami ponad, jak to się morfologicznymi ologicznymi, przestudiował sobie choćby Roberta Moena, ten słynny tryptyk, podróże poza ciałem", to, y, Pamięta tą słynną koncepcję luszu, prawda? Jakie tam trochę tak nam wyłożone, że to jest taka hodowla, że ludzkość jest taką hodowlą, że, że tak naprawdę ten lusz się zbiera. Lusz, czyli no w sumie pewne emocje. Jak się czyta Barbara Marcinow, ja wiem, że to jest channeling, więc nie wszyscy no dobrze, na no nie możemy o channelingu rozmawiać. No ale powiedzmy, że to jest tak, jak literatura SF pozwala to, dlaczego z channelingu nie przyjąć tej hipotezy. Ona wyraźnie to nie tylko je to źródło mówi o tym, że to, to, to zbieranie tych emocji, tych myśli, to karmienie się strachem ludzkim, to już na przykład będziemy mieli o, u tego w Afryce te straszne rzeczy, ten. Te, te, to, co pisze ten niesamowity, niesamowity szaman, można powiedzieć, afrykański i tak dalej. Te wywiady z mutwą właśnie, że, że są grupy, są to może istoty z astralu, są to istoty z jakichś innych wymiarów, powiedzmy nieludzkie, które żywią się dosłownie strachem ludzkim, emocjami, uczuciami, które pojawiają się w człowieku, kiedy cierpi, kiedy po prostu przeżywa straszną rzecz, kiedy go zabijają, kiedy go torturują. I, i to oczywiście, no bardzo, to jest straszne, to jest oczywiście nieprzyjemne, ale sądzę, że my musimy się jakoś pogodzić z tą, z tą prawdą, że, że tak właśnie jest, że, że tak może być przynajmniej, że zbyt dużo widzimy nakręcania zbrodni, nakręcania wojen, prawda, takiej przemocy, no przy Rwanda, Rwanda, te, te kwestie nie, wojny między, prawda, Tutsi i Hutu, to po prostu są rzezie na poziomie miliona ludzi w ciągu kilku, dwóch, dwóch trzech lat. To są rzeczy niewyobrażalne. Ja już nie mówię, że wojna światowa pierwsza, druga i pewne te, też dzisiejsze sprawy tej nie widać, powiedzmy. To wszystko jest e, niestety, prawdopodobnie, mówię specjalnie, chociaż przyznam, że jestem w tej kwestii raczej dość mocno przekonany, że mamy do czynienia po prostu ze świadomą aix e, Dobrze. E, ja tylko chciałem powiedzieć, że według mnie to jest dziwne, że pan, że jest tak powiedziany przez pana w tej chwili, że wszystko to jest wina UFO, prawda? Wszystko to jest wina UFO, e, to UFO tak sterują i tak dalej. Ja bym się wydaje, że po prostu takie zagłębianie się bardziej w tą tematykę i kierowanie wszystko na UFO jest tak taką formą dezinformacji ludzi. ważniejsze sprawy jest to ogólnie New World Order. Co jest ogólnie, czemu nie jest na przykład, nie, nie, ale czemu nie jest na przykład brane pod uwagę tego, że i że są oczywiście, bo też byłem świadkiem pewnej takiej rzeczy, że oni mogą prowadzić tylko i wyłącznie formę obserwacji i tyle, ponieważ według mnie właśnie takie mówienie, że tak, że oni to sterują, że to UFO steruje, że te grupy i w ogóle bla bla, prowadzi do tego, że powoduje coś takiego u ludzi, że no oni są tacy potężni, że nie ma co z nimi walczyć. Ogólnie jeszcze ta pana wypowiedź w stylu, no według mnie to nie ma problemu, jeśli oni po prostu chcą tylko zasobów ziemi. No super, a co zostanie dla ludzi wtedy? To jest tak jak powiedzieć, no dobrze, że mnie okrada, ale mi nie robi krzywdy, to niech mnie okradnie. No, dla mnie to jest po prostu coś nie tak z tym. I mi się wydaje, że po prostu takie, bo ja oglądam ogólnie tylko te newsy i e, oglądałem też niektóre pana tam wystąpienia, na przykład na stopem było. Oczywiście moje komentarze zostały usunięte, wiadomo, nie? Ale... E, podpiera się pan często w ogóle osobami takimi, które po weryfikacji okazuje się, że oni są sługami systemu, ogólnie człowiek, któremu się... <śmiech> pan w jednej takiej konferencji, która była ostatnio, eee, jak to powiedzieć, Odpiera, że mówi pan, że no, ten ten nie pamiętam, że nazwisko tego człowieka, e, no, że on mówi, że widział, że się spotkał z takimi istotami i one były tak jakby z przyszłości i że jedne były bardziej technologiczne, a inne bardziej uduchowione, bla, a później się okazuje, że ten gość mówi, że szczepionki są ogólnie, e, ogólnie bardzo zdrowe i należy w ogóle brać szczepionki na H1N1, więc to się chyba tu zaprzecza, że mówi pan się podpiera taką osobą. I właśnie takie moje pytanie, w jaki sposób pan przeprowadza ogólnie weryfikację, osób, które się pan y, podpiera ogólnie. Bo ja rozumiem że zagłębienie się w tematy UFO i, tak, i, i ogólnie też się tym interesuje, ale według mnie takie ogólnie branie wszystkiego pod uwagę takiego właśnie, że tak, to jest UFO, to właśnie prowadzi do tego, że no i tak nie ma sensu walczyć z tym i tak dalej, co, co w ogóle dla mnie jest dziwne, no. W jaki sposób pan weryfikuje osoby, którymi się pan podpiera podczas swojej wypowiedzi? No witam, witam, oczywiście. Tak technologicznie są bardzo, ale to mocno rozwinięci, muszę wam powiedzieć, ale nie dajmy się zwariować, bo na nich też Tak, Także możecie być pewni, że dasi poruszają się w przestrzeni i czasie. Potrafią załamywać czas i spieprzają nam. No taka jest prawda. Ale myślimy o naszym jeszcze innym. Tak, dziękuję. No, bardzo dużo pytań i to, ja powiem tak, w takiej wypowiedzi, w takiej narracji, tak na szybko no, łatwo jest wyciągnąć z moich wy, jakiś wywołów tak nie do końca jakby trafne interpretacje tego, jaka jest moja intencja i jaki jest mój pogląd, bo to nie jest tak... Ja tylko skończę, kiedy mówię o tych negatywnych emocjach, że są pokarmem dla części pozaziemskich istot czy innowymiarowych istot, to również uważam, że dla pozytywnych istot, jeżeli mają z czegoś korzystać, to pokarmem jest... Przepraszam za to słowo, no ale jakiś tu używam takich metaforycznych. Jest... Są dobre uczucia. Jest to, co wszystkie ludzie wytrzają miłość, mnóstwo takich pozytywnych uczuć i wzajemnie się wymieniają. Dokładnie na Ziemi też się karmimy przyjaźniami, sytuacjami sympatycznymi z ludźmi, którzy potrafią wymieniać między sobą pozytywne uczucia, emocje, myśli i też karmimy się często, jesteśmy negatywnie nastawieni z kimś, kto dokładnie, negatywnie prawda, o nas mówi, myśli, wchodzimy w nim w konflikt i od razu się nakręcamy i wzajemnie karmimy się tym wszystkim, więc analogie są ewidentne, chociaż nie wszystkie mogą pasować, jeśli chodzi o sprawy właśnie tego weryfikowania źródeł i tak dalej z tym NWO. Znaczy jak, ja tak mówiąc o, o tym, o tej całej agendzie zewnętrznych sił, najmniej nie, nie zwaniam ani siebie, ani nikogo, kto działa w przestrzeni publicznej z obowiązku walczenia yy, prawda, o yy, nasze interesy. O interes jego de facto w konsekwencji swój własny, swoich Polaków i tak dalej, bo tu żyjemy. I przecież yy, przez te ostatnie no, lata, które działam, ale to w sumie i cały czas jeszcze przed zainteresowaniem UFO, przed rokiem 90, ja mnóstwo czasu poświęcam swojego na działalność yy, w zasadzie też i społeczną, prawda? Yy, nie, nie tylko jakby, że firma tam jakieś zrobi seminarium czy coś, bo wiadomo, że inaczej się nie da i są koszty, jakieś tam bilety, więc yy, ja cały czas namawiam, apeluję teraz stworząc ruch wolnych ludzi, yy, też będziemy działać już całkowicie poza jakimś tam systemem formalnym, czy firmy i tak dalej, jak to się tam już urodzi z tego, yy, już jakaś, jakaś taka nieformalna, nie struktura, więc nie ma żadnego związku między pokazywaniem jaka jest opresja z strony pozaziemskich sił, yy, żeby jakby yy, odsunąć się od yy, własnej odpowiedzialności za to, co, yy, co my tu jako ludzie robimy, o czym, o czym dyskutujemy, co potrafimy zrobić, lub też nie zrobić. Nie, wręcz przeciwnie, im większa jest ta opresja, tym więcej te my możemy sami siebie dać i narzucić jakby własny, własny tutaj jakby interes, własny punkt zabronić swojego punktu widzenia. Tym bardziej, jak mówiłem, że mamy duże wsparcie o różnych istot, których często nie mamy jak y, rozpoznać, zdefiniować, ale wielu z nas wyczuwa, że jest poparcie, bo gdyby nie było tego wsparcia z innych wymiarów, od innych istot, to byśmy już byli skasowani do bardzo niewolniczej sytuacji. I by się tak nikt na mnie nie cackał, jak teraz mimo wszystko się cackamy. I też nie jestem za tym, żeby eksploatowano naszą planetę geologicznie. Oczywiście, że jestem przeciwko. Nie tylko, że no, uwrażliwiłem jakby na ten problem nie, nie, okradania nas z emocji i jakby produkowania tych negatywnych emocji y, jako planu pewnej części istot. Jeśli chodzi teraz o mojego jakby poruszania się w przestrzeni publicznej, staram się, y, jak nawet ten burz, który oczywiście, że w sprawie szczepionek, y, wiadomo, że ma skandaliczny pogląd I, i, i sam też w alterniusach, czy w naszych wiadomościach, w Izbie doskonale wiecie, że my, no, bardzo mocno nagłaszamy ten problem, jak wiele innych, tylko jakby, jak nauczony ze świata akademickiego, tam wszystko możemy o środowisku akademickim złego powiedzieć, jeśli chodzi o powiedzmy treści, które tam są formalizmy, pewne blokady, paradygmaty, które nie pozwalają mi widzieć rzeczywistości głębi, ale pewna, pewien, pewien sposób, pewien sposób dyskursu i debaty, gdzie się cytuje bardzo różnych ludzi, z którymi się nawet człowiek nie zgadza, albo zgadza się w części, prawda, wskazywanie na to, że ktoś powiedział tak, to nawet jest w przeciwnym obozie, to, to, to jakby jest rzecz, rzecz zupełnie naturalna. Ja właśnie staram się, żebyśmy nie stali się tacy zamknięci, tacy ideologiczni, tacy po prostu na zasadzie, o, Burisz tam jest przeciwko, jest zaszczepionkami, to jest dure i tak ja, dalej. Burisz nie tylko, że to, że za szczepionkami jest, jest, powiedzmy, nie jest cool. On, on no nawet nie wiadomo, czy on, on pracował na n 12 on przez wiele lat z nimi pracował i krył z nimi tajemnicy. Jeżeli to prawda, przecież też tego głowy nie dam, no ale zakładam, to też jest w tym sensie winny, tak? No ale też, no dobrze, ale, ale nagle dostaliśmy jakąś informację. On nagle jest wyznaczony do mówienia o jakichś sprawach, co mamy udawać, że on nie mówi, że nie słyszymy. Trzeba się temu przyjrzeć, przyglądać. Ja tylko powiedziałem, że on to powiedział. Ja nie twierdzę, że, że miał rację. To jest taka analogia, która też może być dla nas bliska, że, że ludzie się mogli rozpiąć w tej historii wszechświata, w przyszłości na, na dobrych, i Panie Jęczu, nawiążę do pytania na odpowiedź do pytania, które pan przed chwilą, na które pan przed chwilą udzieli odpowiedzi. Wspomniał pan o programie Niedowiary. Niedowiary powróciło na antenę po pięciu, o ile dobrze pamiętam, latach przerwy w nadawaniu i wiem, że wielokrotnie pan występował w tym programie. Jaka są, jakie są pana, pana wspomnienia, że tak powiem? tego programu. Powiedział Pan też, że ten program miał plusy i minusy. Chciałbym usłyszeć właśnie Pana opinię na ten temat. No Dobrze, no e, to ja szybko powiem jeszcze jedno pytanie. Nie? Właśnie, ale nie zauważa Pan tego, że skoro, e, skoro właśnie ta osoba, ten bulisz, co mi wypadło to z głowy właśnie, z jednej strony się podpiera właśnie, e, jak to powiedzieć, e, mówi takie rzeczy o tych że przybyszach tam z przyszłości i tak dalej i mówi o tych szczepionkach. No to przecież jedno drugiego się wyklucza ogólnie. Jest to, jest to, ty, to Osoba, która prowadzi dezinformację, tak jak cały projekt Nautilius w ogóle. Nautilus przecież prowadzi totalną dezinformację ogólnie. Tak samo jak program Niedowiary. No, z jednej strony pokazują, że coś, co ma jakieś symptomy, oczywiście tego, że może być jednak prawdą, a później pokazuje zupełnie po prostu yy, bullshit, no nie wiem jak to nie chcę inaczej już tego nazwać, nie. E, więc y, po prostu mi się wydaje, że trzeba robić pewną weryfikację osób i nie podpiera się, to tak to może powiedzieć wszystko każdy. Tak jak jest właśnie w projekcie Cameron, że są zaproszeni ludzie, którzy po prostu są schizofrenikami, no to y, zresztą zdiagnozowanymi albo ludźmi co na podstawie jednej książki opowiadają jakieś różne rzeczy rzeczy i to jeszcze książka nie przez nich napisana no, to jest po prostu naremne I trzeba przeprowadzać taką weryfikację, bo co z tego, że osoba powie jedno coś tam, jak później mówi drugie coś tam, to prawda może to jest dezinformator, no ale dobrze. Zacznę może od filmu Piękny umysł, który wprawdzie no, jest filmem fabularnym, przecież pięknym filmem, który otrzymał wiele nagród. Historia wybitnego matematyka, który właśnie cierpiał na, na tą chorobę, o której mówimy. I w sumie wiemy, że to jest w jakimś stopniu oparte na, na pewnych faktach, na pewnych zjawiskach. Ja stykałem się na pograniczu właśnie ludzi genialnych. Wszystko w człowieku jest według mnie bardzo złożone i ten mój przykład filmu i historii właśnie zawartej poprzez film Piękny Umysł pokazuje, że schizofrenik, nawet jeżeli znaczy jeżeli nawet ktoś jest schizofrenikiem, to nie znaczy, że pewna część jego osobowości jakby produkuje, że, że każda część jego osobowości produkuje tylko i wyłącznie fałszywe informacje. Właśnie ten film film pokazuje, że będąc schizofrenikiem, część osobowości wytwarza, produkuje informacje o no, niezwykłej wartości, prawda? to były te jego możliwości, prawda? Tej matematyczne jego zdolności do, do, do poszukiwania różnych istotnych rozwiązań, rozwiązań matematycznych problemów. I To w ten sposób chcę odpowiedzieć, jak reaguję na ludzi typu Burisz i dziesiątki innych, których spotkałem, spotkałem w, w historii, tak jak przy badaniach Uwo z panią prawda, Elżbietą Łanik, tą ze Świebodzi, której dokumentacja medyczna że posiada w głowie implant, którą miałem do niej wgląd wielkości centymetr, centymetr i centymetr 20 centymetr, czyli taki sześcian potwierdzona i opinią lekarską i zdjęciami, które też widziałem w oryginale. Świadczy o tym, że z tą kobietą zdarzyło się coś absolutnie nadzwyczajnego, bo według lekarzy ona coś takiego nie ma prawa w ogóle w mózgu funkcjonować i ta kobieta nie powinna jakby normalnie żyć, prawda? A ona żyła normalnie, a więc dostarczyła nam potem swoje, swoje historie o spotkania z o takich informacji, które całkowicie jakby już może nie nazwiska panią Zofię w jakimś sensie, no, unieważniały jako osobę wiarygodną, prawda? Absolutnie przestać się nią zajmować, ponieważ y, konfabulacja, jaka wynikła w jej wydaniu, na temat jak ona leczy, kosmiczną energią, cuda na patyku, wymyślenie absolutnie historii, to już sam panią na kilku takich właśnie rzeczach i jedną na sobie, kiedy jeszcze byłem blisko i starałem się dociec, o co chodzi w tym przypadku. I, i, i, też, I też bym mógł powiedzieć tak, no to co, no to w ogóle o pani Zofii nie będę wspominać, ponieważ no wiadomo, że konfabulacja i tak dalej niewiarygodna. wiarygodna. Ale ja widziałem te zdjęcia, ja widziałem ja widziałem te opinie lekarskie, więc znowuż sytuacja, która jest dwoista, więc w każdym, w każdym przypadku można szukać elementów nieprawdy i prawdy, a nie, że, że wszystko jest czarne i białe. I ja tę filozofię od lat oczywiście stosuję i ona mi pomaga lepiej zrozumieć świat i tyle mogę na ten temat się wytłumaczyć, bo rozumiem, że dla wielu ludzi to jest tak, no jak to, no jak ona mówiła głupoty, to w ogóle się nią nie zajmujemy, tak? A dla mnie to jest ciekawe, dlatego, że ona była dla mnie przykładem osoby, która coś przeżyła, że implant jest ewidentnie trudno, że tak powiem, w ogóle podważany takiej wielkości i ktoś z jakichś powodów, czy ona sama ucierpiała, my słowo, czy ktoś specjalnie spowodował, żeby ona się w naszych oczach całkowicie skompromitowała, żeby ją zostawić w spokoju, żeby się nikt nie zajmował panią Zofią, żeby nikt nie dociekał, czy była porwana ufo, czy nie ma, czy ma z nimi kontakty, czy nie ma i tak dalej. I sprawa jest zacięta, ale przecież to jest jakaś istotna część rzeczywistości, w której żyjemy, ta dezinformacja, to, że człowiek jest uczciwy, a nagle robi rzeczy, które już nie są uczciwe, prawda, albo mówi prawdę w jednym miejscu, a w innym sensie zaczyna już coś konfabulować. To powiedział tak do kolegi, który w tej sprawie zadał pytanie, że najczęściej mamy sytuację taką, że ta prawdomówność jest częścią jak jakby, rzeczywistości opowiadającego, a są jakieś elementy, gdzie coś ktoś konfabuluje świadomie, nieświadomie, małe kłamstwa, średnie kłamstwa, więc jest, jest ciężko ziarno od ja się zgadzam. I całkowicie jakby jakby mam świadomość, że tak jest, ale szukam tej prawdy, tego ziarna, no leży czasami w różnych miejscach. Może leżeć też w wybodziach Nie mówię, że nie, no nie mogę go tutaj nie studiować, czasami nawet zacytować, bo przynajmniej go widziałem z bliska, mogłem było więcej czasu trochę porozmawiać na temat jego sposobu tam bycia, zachowania się, Jak go atakowali też nasi tutaj krzycząc, co tam zawypaduje. za wygaduje. Za mało na to czasu, więc tylko. Się tutaj w ten sposób wytłumaczyłem, szczególnie ten tym, prawda, o do pięknego umysłu. Bardzo ważne pytanie dotyczące też, ale było o NDW, Otóż to jest podobna sytuacja. Podobna sytuacja jak i z tym wszystkim, co wcześniej teraz mówiłem, o co mnie pytacie. To były, to było lat temu już de facto nawet no naście, no, ileś tam trzeba policzyć, kiedy po raz pierwszy oni... Jaki był mój status? Status to był status osoby, którą po pierwsze proszono o wystąpienie w studio, aby skomentować jakiś temat, prawda? Po drugie zdarzało się, że, że czy ja bym mógł im przygotować, czy zaproponować jakiś ciekawy temat. I zdarzyło się w sumie kilkanaście razy, że taki temat nie zaproponowałem i oni jakby wzięli. Oni to robili całkowicie na własną rękę. Ja nie miałem tutaj już poza wypowiedzią swoją, to już najczęściej była skracana i poza tym, jak oni ten cały pomysł wykorzystali temat, to była ich robota. Ja już dalej nie miałem, nie miałem wpływu. Ale uważam, że plusy i minusy tego, co oni robili, były do, do rozgraniczenia i to był jedyny program, który wprowadził w przestrzeń mainstreamową, publiczną, tą polską przestrzeń, do której takie zjawiska były w ogóle czary, mary, magia, w ogóle nie muszę rozmawiać jako temat, o którym, może, z tego się nie musimy śmiać, tak? I oni o tej 22 potem 3, 3, 3 tam chodzili już później dawali. Oni po prostu mieli nawet 2-3 miliony publiczności, o której przedstawiono temat para, zjawisk. Nie na zasadzie, słuchajcie, to są idioci durnie, tylko, że jest taki temat, który no, wywołuje kontrowersję. Można mówić na tak, można mówić na nie. I wiadomo, że to była taka konstrukcja. Byłem świadkiem, że to też byłem ja zuburzony, bo jak Wylatowie mieliśmy przykłady takich twardych, mocnych zdarzeń, niedopodważalnych, że to jest na tak dziwnych zjawisk, to oni to musieli spuentować do Ładnie odwrotnie, prawda? Jak w sprawie wojskowej, ja przedostarczyłem taki temat, dałem kontakt na pułkownika Grunmana, potem generał brał był taki odcinek, prawda, pod tytułem Hetman, który też troszkę się śmiałem, bo, bo cała ta akcja Hetman, ktoś ten odcinek pamięta, prowadzona przez wiele miesięcy, przez cały zespół, to taka fajna napięcie budowane, no to jest film, to jest dokument, oni pracują nad tą całą swoją oglądalnością, prawda? No to polegało na tym, że ja rzeczywiście chłopakom dałem telefon do pułkownika Grunmana i ten telefon później jakby otworzył już wszystko, umówili się, spotkali się, nie trzeba żadnych miesięcy śledztwa prowadzenia, tylko po prostu spotkać się, setki, potem jeszcze dołożyć parę innych tematów z wojska i w sumie był fajny fajny odcinek. Tak? Więc, więc w tym sensie y, y, y, spotykasz się z, pewną, z pewnym mechanizmem, z pewnym założonym mechanizmem. Musisz ocenić. Ja oceniłem, że, y, że obudzono w tej, dzięki temu programowi, mimo jego słabości, absolutnej wielu słabości, tego założenia, że nigdy do końca nie mogą powiedzieć, że jakieś zjawisko, umówmy się, para czy UFO mogło zdarzyć się naprawdę. To gdyby się zdarzyło, to oni z góry, ja to zauważyłem, to nie było mi powiedziane wprost. Ja z czasem zauważyłem, cholera, oni tak to robią. Nie? Nawet się nie raz tego później na każdy spotk tam śmiałem, czy właśnie tłumaczyłem bardziej ludziom, słuchajcie, tak oni to robią, takie mają pozwolenie, do tego miejsca mogą jakby mówić, prawda, w ten sposób o tej sprawie. Inaczej by im w ogóle nie pozwolono tego realizować. Inaczej nie było programu, gdzie 3 miliony ludzi, e, różnie, bo czasami 2-3 miliony ludzi mogło w ciągu tygodnia obejrzeć program, który nie śmiał się zjawisk para. I to uważam, e, że wypełniło pozytywnie swoją rolę. Negatywne? Oczywiście, że tak. Ale powiedziałem, prawdopodobnie by nikt im tego nie puścił, zauważcie, potem program spadł z różnych, względów. teraz się odnowił, ale powiem wam szczerze, ja nie mam tego całego, tej, tej całej stacji teraz i nie, nie, nie oglądałem ani tego odcinka. Nawet nie wiem, co tam było. Wiem tylko, że jest. I według mnie to w ogóle to wszystko się jakoś już padło, skończyło i, i tak dalej. Ym, tutaj jeszcze były takie pytania dotyczące w międzyczasie pani, pani Popik, ym, pani Emma Popik, prawda, y, czy by wystąpiła. No, była na czasach ZUFO i na pewno chcielibyśmy wrócić. Tylko z panią Emą robiąc wywiad w ten, na czasach ZUFO, który poszedł w NTV, y, w gruncie rzeczy jakby nie, pani Emma odtworzyła bardzo wiernie ym, tą wiedzę, tamte zdarzenia, w których brała udział bezpośrednio, prawda, choćby badania sprawy sztumu i tak dalej, to UFO i parę jeszcze innych rzeczy i, i w zasadzie ona na dzień dzisiejszy w tym wszystkim tak już nie uczestniczy. Nie uczestniczy w jakichś tam badaniach, w jakichś tam wydarzeniach, w tym bieżącym życiu ufologicznym. Ma jakieś tam kontakty, widzę, może mailowe, na pewno jeszcze jakieś spotkanie telefoniczne z nią, daj Boże zdrowie, gdyby bardzo całe to byłoby studio, bardzo cenne by było, ale widzę, że już aż tak wiele rzeczy nowych nie wnosi, no mam nadzieję, że będzie chciała się zaangażować w jakiś projekt. Natomiast Antoni. Były mąż, prawda, to on ma ten temat, z tym artefaktem takim dziwnym, śmiesznym, który tam pokazywaliśmy, jak on wytwarza niesamowitą ilość e, te, tego, tych ich iskier i jednocześnie e, promieniowanie, e, bardzo mocne promieniowanie licznikiem Geigera, w odległości tam kilkudziesięciu centymetrów wali bardzo mocno, e, metry dalej już praktycznie bez, bez znaczenia, e, tajemnica niesamowita, no wiem, żeśmy sobie obiecali, że tu we Wrocław te badania, trochę nam się to przedłuża, nawał, nawał pracy i czasu. E, witam serdecznie wszystkich, e, panie już mam do tego takie pytanie do pana, e... Czy ma pan jakieś, czy miał, może ma pan jakieś, nie wiem, może pan mieć, może pan tak jakoś o tym myśli, czy ma pan jakieś osobiste, że tak powiem przeżycia z UFO, z obcy coś w tym sensie, chciałem usłyszeć o tym, jak pan się na ten temat wypowiada, czy miał pan jakieś, i co pan myśli o tych uprowadzeniach, jak działa na psychikę człowieka, to, że zostaje uprowadzony, czy większość ludzi uważa to, że ludzie, tak powiem, że są psychiczni na ten temat, tak jak widzą demony, czy tak jak jest z religią nawet, że jak widzi Jezusa to jest uważany za, tak powiem, no, człowieka psychicznego. Ja mam tylko jedno krótkie pytanie dla Pana. Jeżeli Pan brał taki, taki udział w takowym programie, czy zdawał czy Panu nie zasugerowano można powiedzieć wprost ograniczenie informacji tych wiarygodnych? Nic więcej. No i jeżeli można, bo, bo brał Pan udział w tym programie, mógłby Pan mniej więcej wskazać, który to był z reporterów, czy ewentualnie twórców takowego programu, który to jasno i wyraźnie określał ograniczenie tej, tej rzetelnej, prawdziwej, powiedzmy, informacji. To wszystko. Wodnik, ale jeżeli by miało to miejsce, to co, o co się spytałeś, i to na pewno nie uzyskasz odpowiedzi na to pytanie, nie? zgodnego z prawdą. Ja mam tylko takie prośbę do pana Janusza, tylko taką sugestię i prośbę. Nie? Skupienie się po prostu na odpowiedzi na pytanie i nie mówienie tak szybko, bo nikomu, nikt panu nie przerywa, prawda? I może sobie pan po prostu przedłużać czas nieskończoność. No i tyle, więc nie, nie ma potrzeby takiego szybkiego badania i takiego chaosu, bo to wprowadza chaos. Nie, słuchajcie, powiem wam, z mediami też miałem do czynienia i muszę powiedzieć, że naprawdę obcinają więcej, odwracają całe historie. Tak, dokładnie tak się dzieje i ja się nie dziwię, że gość infra i, tak mówi, jak mówi. No, ale taka jest prawda i taka jest rzeczywistość, że media przekłamują wiele rzeczy. Co? Nic mi nie obiecywali. Parę artykułów na mój temat było i stwierdzam jasno, że to nie jest to, co powiedziałem i, i nie jest to, co usłyszałem w ogóle nową rzeczywistość spotkałem, no, na łama co niektórych. Dlatego mówię, oni są zakłamani do bólu, no, o czym mowa. Nie powiedzą naprawdę prawdy, ewentualnie będą minimalizować pewne rzeczywistość. No, taka jest prawda. Ja rzeczywiście, jeśli chodzi o tą szybkość, to wynika z tego licznika dużej ilości pytań, które zadajecie, na które w ogóle, jak czytam co jakiś czas na czacie, w ogóle nawet nie mam czasu się odnieść. I parę rzeczyśmy tylko zasygnalizowali, a ponieważ, no, mam też zdolność do szybkiego wyrażenia myśli, więc czasami to przyspiesza, niektórzy mogą no, po prostu nie nadążać. Szkoda, że tutaj kolega, który zadaje często pytania, mówi, że no, jakby to powiedzieć, że i tak nie uzyska się prawdziwej odpowiedzi ode mnie na ten temat, czy mnie ograniczano, czy sugerowano mi coś. Ja nigdy nie spotkałem się z sytuacją i to jest kwestia taka, no, jeżeli my będziemy się tak traktować, że ja świadomie będę po prostu kłamał, no to właśnie na tym polega cała ta sytuacja w naszej przestrzeni, że, że się wzajemnie po prostu już jakby z góry traktujemy w taki sposób, że zakładamy, że ktoś ma kłamać. Ja nie widzę potrzeby, żeby kłamać, bo na kłamstwie nigdy niczego dobrego nie można zbudować. Czasami człowiek może niedokładnie coś powie, a drugi to jeszcze inaczej zrozumie. Ja nie spotkałem się z sytuacją, żeby ktoś mi mówił, Janusz powiedz to czy tamto, albo zmniejszymy wymowę tego czy tamtego. Ja tylko stwierdziłem wyraźnie, że jeśli chodzi o programy MTV, że że ja wywnioskowałem efekt taki po oglądaniu później różnych odcinków, zresztą tych odcinków było ze 200, a mój udział był chyba raptem w kilkunastu, no i nie, nie liczyłem tego nigdy, więc to i tak jest w sumie kropla w morzu w tym, co tam stworzono, prawda? Ja się jakby niespecjalnie tyle tych tematów, które im tam proponowałem i żadnej swojej wypowiedzi, chociaż rzeczywiście z wywodów dłuższych zawsze stoją krótsze i w telewizji w każdej tak jest, że nikogo nie puszczą w całości, bo najczęściej nie ma na to czasu. Oczywiście, że są jakieś plany z ich strony, żeby przedstawić to tak od początku, jak chcieli. I mówiłem tylko, że wy, wyczułem, że tak jak sami to wyczuliście, że program zawsze się musi kończyć tak, że są argumenty za i argumenty przeciw w danej sprawie, no i że mniej więcej jest porówno, tak? Mimo, że czasami nie było porówno i widać było po efekcie jakby tego, jaki jest finalizowany przez Maćka Trojanowskiego, jakby dany odcinek, to, to się wydawało, że, że, że jak jest dużo argumentów na tak, to się zgłaszało jakieś taką myśl, wypowiedź, która miała to osłabić. I oczywiście, że zawsze miałem tu do tego uwagi. Ja często, jak mam do czegoś przekonanie, to mówię, uważam tak i tak. Nawet gdybym się miał pomylić, to, to ryzyko biorę na siebie, kiedy jestem czegoś pełny. Więc tutaj nigdy w żadnym wypadku nie byłem namawiany, ani też w żadnym wypadku nie, nie, nie, nie dostosowałem się. Był taki moment kiedyś takiego nagrania, kiedy nie byłem zaproszony, a nie miałem jakieś tam nagranie w sprawie śmierci osoby, która umierając w szpitalu miała z kolei tego nie wiem, córka, czy już nie pamiętam, ktoś z rodziny, czy żona tego pana, co umarł, odegrać taki telefon i, i ten telefon tam miał nagrać, to na oni coś było nagrane. No i, i wysłuchiwaliśmy to najpierw w studio i oni pytam, no co ja mogę o tym powiedzieć. Ja mogę, ja mogę tylko powiedzieć, że, że ten, ten zapis audio, który tam został dostarczony, on nie pozwala w ogóle odszyfrować, Czyli to jest głos, co tam dokładnie jest powiedziane. Ja mogę tylko powiedzieć, że słyszałem o takich przypadkach, że ludzie jakby wychodząc poza ciało, nagle, czy, czy właśnie w wyniku śmierci potrafią pojawić się, zamanifestować się w naszym wymiarze w różny sposób i, i z rodzinnych opowieści, z przyjaciół, opowieści z książek i z filmów znam, słyszałem o takich przypadków. I to ogólnie można powiedzieć tak, takie przypadki mają prawo mieć miejsce, natomiast w tym przypadku te nagranie no, nie daje powodu, żeby stwierdzić, że ten właśnie zmarły człowiek zaraz po to, to w szpitalu się działo był w stanie telefonem, że tak powiem, skomunikować się, prawda, z żoną i, i tak dalej i tam powiedzieć. Więc to, to, to wtedy mówiłem, że i tak, to jak, jak jak to odbierałem, i najwyżej oni tego nie wykorzystali albo wykorzystali w mniejszym zakresie i tak dalej, więc tutaj nie można niczego jakby, ja nie mam co nic do zarzucenia. Słuchajcie, to będzie tak samo z Wami, z tym nowym pokoleniem, które nie przeszło przez y, jakikolwiek doświadczenie, że przyjdą po Was y, prawda, następni młodzi, tak jak Wy teraz przychodzicie ileś tam lat po tych historycznych czasach i będziecie szukać dziury w całym, czy ja tam y, dobrze, że pan występowałem, czy źle tam występowałem i tak samo Wam będą później wy, wytykać różne rzeczy. Widzisz kolego, ja jeszcze za przeproszeniem nim wyjechałem z Polski, miałem możliwość prawda, też podobnego, y, miał być to tak zwany premierowy program, odnośnie zjawisk paranormalnych i to też na podstawie opisów pana Leszka Szumana, pamiętasz, była taka książka, Życie po życie, no oczywiście streszczenia, no i, i część i tak jak to powiedział kolega tutaj opisał, i, i proszono mi o ocenę. Jeżeli chodziło o taką ocenę, to napisałem takie odręczne, niezobowiązanie, ale zalecenie, że to, co powiem, nie zostanie nic wycięte z mojej wypowiedzi. Jeżeli cokolwiek będzie by zostało być wyciągnięte wyżej z pomiany, mojej wypowiedzi, po prostu zwrócę się do sądu o zniesławienie. Wiesz jaki kolega był efekt tego, tego całego mojego spotkania? Po prostu nie wystąpiłem w programie. Ze względu na to, że to już kwalifikowało się, no obecnie się w tej chwili mówi o autoryzacji i mówienia tych rzeczy, które nie podlegają żadnym przypuszczeniom, ale są faktami. Tym bardziej, że ja się opierałem na faktach tych opisanych przez osobę autoryzowaną, która przeprowadzała operację i miała możliwość styczność z takim Zjawiskami. Dobrze, ja tylko chciałem skrostować, o sobie się moją e, wcześniejszą wypowiedź. Chodziło mi o to, że osoba, która e, na przykład robiłaby reportaż na taki, taki temat i byłyby nawierane na nią naciski, nigdy by się nie przyznała do tego, że były nawierane na nią naciski, prawda? Więc zadawanie pytania w stylu, czy były wywierane naciski do osoby, z której jest, mo mogły być albo nie, albo nie były, albo nie były nawierane naciski, to i takie odpowiedź nigdy nie będzie prawdziwa, nie? może być nieprawdziwa, nie, nie, nie to znaczy, właśnie, może być, no, więc ja tu niczego nie sugerowałem, to po prostu odpowiedź ma, nie, nie mające, To pytanie nie ma sensu ogólnie, nie? O to mi chodziło przecież, a niczego nie sugerowałem, że pan Janusz kłamie przecież, nie? A ja chciałbym polecić film, Oni Widzą, jest bardzo dobry film, z 88 roku, bardzo mało znany, no do obejrzenia. No dobrze, ale jeżeli na wodnik, jeżeli na osoby są, były nawierane, te naci, naciski wywierane, to ta, ta osoba im uległa tym naciskom, to on, ta osoba nie przyzna się do tego, proszę się, że nie? Już zaraz dam, oni widzą, ja polecam ten film. No ja witam bardzo serdecznie. Panie ja muszą bardzo pana lubię, jest pan bardzo sympatycznym człowiekiem. I ja mam tu do pana takie pytanie: czy to jest możliwe? Żeby UFO było w kształcie kieliszka. To nie do mnie pytanie. Ja w każdym razie mogę tylko powiedzieć panu temu z infry. Ja tu kiedyś wspominałem, iż i, i, prawda co prawda nie udokumentowałem tego, bo nie miałem możliwości. To jest raz. I, druga sprawa, jako młody człowiek też nie udokumentowałem, bo nawet wtedy jeszcze u komunii nie byłem i nie otrzymałem tak zwanego drucha aparatu fotograficznego. No a szkoda kurka wodna, bo to akurat było na Dni Morza w roku 1961 chyba, tak, 1961 i, i, i, I tylko pozostaje to w sferze powiedzmy tylko mojej informacji. Ja tutaj się kiedyś dawniej wysławiałem na ten temat, ale nie zaznaczając to, iż y, y, tu już mówię to oficjalnie, żeby nie było tam żadnych nieporozumień. Był to wymysł mój własny, bujna wyobraźnia poprzez y, prawda, y, oglądanie różnych filmów, filmików, komiksów, no i y, y, y, y wytworzenia się tych neuronów, czy tam fotonów w tym mózgu które to taki obraz yy, yy, yy, mogłem to spostrzeć i tak się nad tym zastanawiałem. W jednym momencie to mogłem powiedzieć, że tak, a w drugim momencie yy, ciekawa sprawa, bo na tych dni morza w tamtym czasie było bardzo, bardzo dużo ludzi. No I to by była, nazwijmy to, nazwaliby inni yy, zbiorową halucynacją. O, tak, tak, by to... nie ja tylko jeszcze zamykając ten temat tych wszystkich nagrań w tych mainstreamowych telewizjach, ponieważ ja, to nie tylko kwestia niedowiala, ale też mnóstwa różnych sytuacji, w których otwierałem forum UFO, jakieś konferencje na laskach niekonwencjonalnych, jakaś inną konferencję. Przyjeżdżały telewizory, po prostu ustawiały kamery i najnormalniej w życiu po prostu filmowały, a następnie puszczały ten czy inny fragment mojej czy kogokolwiek innej wypowiedzi. To jest tak powszechna praktyka, że nawet my, robiąc filmy dokumentalne nasze i każdy dokumentalista najbardziej uczciwy tak naprawdę często nagrywa setki bardzo długie. W latowie na przykład jak przyjeżdżali, żeby nagrać odcinek, to ja czy Janek Szymański siedzieliśmy przez godzinę, czasami nawet dwie, bo w różnych miejscach się razem zebrało i opowiadaliśmy różne rzeczy, które by świadkami, czy wiedzę, którą posiedliśmy w czasie tego sezonu lipcowego, a potem oni sobie z tego układali, czy Janek jest też jakby ofiarą takiej sytuacji. Ja mogę powiedzieć jedno, jeśli chodzi o, przynajmniej programie do nie wiem, nie spotkałem żadnego takiego fragmentu, takiego, takiego takiej frazy moich wystąpień w tym programie, która by jakby, nie wiem, ja bym się nie wiem, powiedział, słuchajcie, to zostało zmanipulowane, ja chciałem coś innego powiedzieć, niż powiedziałem, proszę bardzo, poszukajcie, poszperajcie, tam chyba w, w, w, na YouTube jest chyba większość tych odcinków, w każdym bądź razie, no, nie było takich sytuacji, żebym musiał zainterweniować, jeśli chodzi o, o moją wypowiedź. Natomiast odpowiedzialność za wydźwięk całego odcinka, nabiorą no autorzy, właśnie reportażyści, nie ci, którzy to spowodują i to już jakby odpowiedzialność na nich spada. Zresztą setki różnych ludzi się wypowiadały w tych programach i też były nagrywane długie frazy, potem ktoś wybierał i tak dalej. I niech każdy się wypowie, czy czuje się tam zmanipulowany, czy też nie, jeśli chodzi o jego wypowiedź. Ja m, jakiejś takiej sytuacji nie pamiętam, bo tak bym powiedział. było takie pytanie wcześniej, a ja przepraszam bardzo pana, który pytał mnie o te uprowadzenia o ten efekt psychologiczny i wcześniej jeszcze jakiś jeden element ważny zapytał i przyznam szczerze, że mi to uciekło. Wiem, że to było coś dość, dość ważnego. Ja o tych uprowadzeniach mówiłem dużo i o tym efekcie psychologicznym, tylko powiem, że, że no, no trudno, jakby to powiedzieć, no trudno uciekać od, od, od tego, co nazywamy traumą i, i spustoszeniem, jakie musi powstać w człowieku. Było pytanie, aha, już wiem, przepraszam, dobrze, się sobie W tym kontekście było pytanie, czy ja coś przeżyłem. Ja powiem tak, był taki czas w ufologii, myślę, że on nadal się troszeczkę utrzymuje, to kiedyś Stasiu Barski często o tym gdzieś tam w wypowiedziach publicznych często cytował. Ja czasami też, a mianowicie no nie przystoi, aby ufolog, się ufologiem czasami się bywa, ja, tym, ja, z nim, ja, ja nim bywałem jakoś tam czasami na krótko, kiedy rzeczywiście bawiłem się w ściśle jakieś naukowe operacje, czy obsługę ściśle naukowych procedur, tam no, powiedzmy jak badania doktora Szymańskiego i pomoc, czy monitoring przemysłowy, choćby w Wiatowie. A w innych sytuacjach nie będę już ufologiem, ale że nie przystoi ufologi, ufologowi, w udajemy dajemy tak, że to było szerokie pojęcie żeby widział UFO, prawda, bo go to w jakiś sposób deprecjonuje, bo, bo powoduje, że ma do tego zbyt może osobisty, prawda, no zły, zły stosunek. No oczywiście to jest absurdalne i głupie, no bo to jest tak jakby na przykład nie wiem, ornitolog z kolei, no miał badać ptaki i nigdy nie miał jakby ich nie, nie oglądać, tak, I nie da, nie miał zobaczyć, no wiadomo o co chodzi. Ale też e, wiadomo, że ci, którzy chcą się być oceniani w pracy bardzo akademicko, poprawnie, to im on ma dalszy, większy dystans do tematu, tym jest lepiej, jest tak oceniany to jest oczywiście taki wydźwięk z tej starej jeszcze takiej postkomunistycznej polskiej nauki, która bardzo mocno oderwana zawsze była od praktyki, te wszystkie standardy prawda akademickości, głównie tak cytowalność, prawda formalizm tych wszystkich prac naukowych, a w związku z tym jak najmniejsza emocjonalność tego wszystkiego, no bo nauka nie ma nic sobie z emocji i tym samym jakby no, kształtował się taki stereotyp, że badacz nie może być pasjonatem, prawda, nie może na zachodzie na szczęście, to młode pokolenie teraz wkrótczających do nauki, młodych doktorów, czasami młodych profesorów, nikt widać już tą pasję, prawda, nie ma. To, to cieszy. Ja nie mówię o ufologii, mówię o wszelkich tam, fizyka, chemia, czy, czy jakikolwiek inny obszar akademickiej nauki obserwuje wielu młodych, fantastycznych ludzi, którzy mają profesjonalne, formalne przygotowanie do tego, co mają robić, ale jednocześnie mają tą pasję, tą chęć szukania prawdy, ta, czasami tą emocję w tym wszystkim, czasami nie ma w tym absolutnie nic złego, więc ja się tu muszę, zaraz minie te sekundy, ja, ja się tu wyspowiadam, a propos moich obserwacji, z dwóch rzeczy, których jestem pewny, co do których, no, nie boję się pochłowić. Ja mam takie pytanie, jaki pan stosunek ma? Do Adama Bielaka, to jest po pierwsze, do Adama Bielaka i teraz ja muszę się spytać pana, że jak się nazywał ten cały e, Majer, ma, do Majera i do tego Majera, który ma tą swoją sektę UFO w Szwajcarii. E, jaki pan ma stosunek do Adama Bielaka, tego co Adam Bielak mówi i właśnie do tego Majera ze Szwajcarii ogólnie, do ich wypowiedzi na temat właśnie tego wszystkiego, bo jest to mnie co ciekawe właśnie pana zdanie na ten temat. Szczególnie na temat Adama Bielaka i doktora Pająka, eee, no bo to jest dosyć istotne. Muszę znać tą opinię. Nie wiem, to chyba nie do mnie to pytanie, ale do pana, pana, do gościa Prawda Infry, ja się nie będę wypowiadał na ten temat, choć znam, mam własną zresztą opinię jedynie, co mogę powiedzieć, że nie wszystkie legendy i mity są tylko mitami i legendami. Jak w głuchym telefonie, węzu zrobił węzu piarną, a ktoś powiedział tam milion lat temu, że ty coś zrobiłeś kubkę, bo to od pozostało. No, ale przekaz jednak był, niestety, ale i jest relacją tych ludzi prymitywnych i w środowisku, w jakim żyli, odzwierciedla je nie tylko w naskałach, na skalnych, za przeproszeniem, informacjach, ale i też tak zwanych mitach i legendach. I nie wszystko trzeba walić do odpowiedniego wora. Tu jest pytanie dla gościa z Infry. Czy takowe rzeczy, jako autorytatywne, archeologiczne, artefakty, które się znajduje, znajdują, nie przyczyniają się do utwierdzenia wszystkich i obecnego społeczeństwa, iż nie jesteśmy sami obecni w kosmosie. To wszystko. Ale właśnie to pytanie o to, czy proces disclosure, tak to nazwę, który następuje chyba od lat 50. Ogólnie filmy science fiction i te sprawy, one mają za zadanie ogólnie przybliżyć ludzi do tego wszystkiego i przygotować ich na poznanie prawdy o w cudzysłowie UFO, czy może to jest na odwrót, żeby właśnie wszystko ubrać w bajkę, nie? No, bo jest, bo to jest dosyć istotne. Czemu na przykład ten rower, który z tego Curiosity Curiosity, curiosity wyjechał i tak dalej, znalazł, znalazł kawał, kawałek plastiku. Czemu powiedzieć, że ten kawałek plastiku oderwał się od rowera, chociaż on nie miał takiego plastika, w ogóle, plastiku w ogóle, to jest niemożliwe ogólnie, żeby się od niego coś takiego oderwało? Mam też zrobił badanie pewnego kamienia, który się okazało, że ten kamień jest ogólnie pochodzenia ziemskiego. <śmiech> Właśnie, i czemu to jest takie zaprzeczenie? Z jednej strony jest mowa o kamieniu pochodzenia ziemskiego, a z drugiej strony zaprzeczałem temu plastikowi, o, oh. no i właśnie. A propos Bielaka, dalej ponawiam pytanie też. Tak, ja tylko, tak, zacznę od tego, co dotyczy e, wypowiedzi na temat moich obserwacji, UFO, bo nie chciałem, żeby kolega, który zapytał dawno temu, nie miał. W wielkim skrócie, dwie historie, które przydarzyły mi się w Wylatowie. Przypomnę, jedna 12 lipca 2002 roku, kiedy koło 23 wieczorem, kiedy powstały już te piktogramy e, dwa w kręgi zbożowej, tak zwany kwiatek na słynnym polu pana Filipczaka, zebrało nas się wieczorem na taki nazwijmy to Nazwijmy to jakieś tam wizualizacji, kilkanaście osób, dziesięć, może 11 12, Tam była taka jakby intencja, wejdźmy sobie do kręgu, jest to emocje, jest to przeżycie, bo to jednak te kręgi wtedy wszyscy wśród te pierwsze lata, przeżywali i no, domyślaliśmy, że to są jakieś istoty spoza świata naszego, żeby dały nam koniecznie znać, skoro już dojadą znaki, to niech nam dadzą znak. Taka była intencja tych kilkunastu ludzi, tam był między właśnie Robert hystalicz barski pewnie był Robert Bernatowicz i jeszcze no pozostali ludzie, nie wszystkich już pamiętam. I po tej całej tak zwanej wizualizacji gdzie tam każdy na własną rękę jakoś tam sobie wyobrażał, że może, może powinni nam dać jakiś, jakiś znak namacalny, że, że oni tu już są, że oni tu gdzieś są. nic się tam w tym kręgu zbożowym nie, nie zdarzyło, wyszliśmy w związku z tym na, na tą słynną miedzę, tak jakoś, no miedza nie jest szeroka, więc tam żeśmy się de facto w takim trochę jednym szeregu mniej więcej ustawili, zaczęliśmy rozmawiać i wtedy właśnie ktoś krzyknął, patrzcie tam, no i ja też w tym momencie podniosłem wzrok, to ponoć już była jakaś druga sekwencja, wcześniej coś tam się działo, w tej, w tej odległości typu nie wiem, 1,5-2 km od nas był horyzont drzewa i widziałem ja że i wiem, to wszystko potem pozostali też widzieli, bo pojadali na tych drzew pojawia się taka, no i my to ocenialiśmy, nie wiem, ja ciągle mówię o kilkunastu metrach, yy, to było subiektywne, na pewno to nie było małe, yy, wyłoniła się taka biała, naprawdę świetlista kula z tych konarów drzew i, i tak się jakby rozeszła na kilka części, takie to biało, biało, takie niebieskawe elementy, potem się to zeszło w pewną całość, trwało to kilka sekund, nie wiem czy 8, czy 4, czy 5, bo ja tak mówię raz 8, ale przecież ja nie mierzyłem czasu z zegarkiem, to było tak subiektywne i po prostu, no to było przeżycie. ktoś powiedział, że, a, to może jakiś tam ktoś puszcza zabawa czy coś i to był taki moment, żeśmy się wy wyłączyli z, z głębszego myślenia o tym, co się stało. Potem, żeśmy oczywiście tam jeszcze jeździli na drugi dzień, sprawdzaliśmy to miejsce. Ktoś ze wsi też widział tę kulę, tylko z innego miejsca. No i potem, żeśmy doszli do wniosku, że no, przecież myśmy widzieli coś absolutnie nadzwyczajnego. To był plazmoid, to była kula światła, nic więcej. To nie było ufo w tym sensie jakiś obieg materialny, ale w sensie niezidentyfikowane tak. I potem w 2004 roku, pamiętam, 17 lipca z bolem kulą, kiedy przechodziłem z tej z tą słynną szosą wylatowską, też nagle zobaczyłem to trwało może sekundę, może półtorej, nie policzę, bo nie było przecież zegarka pod, pod głową i wyskoczyła mi kula średnicy 2,5 metra z taką bardzo mocną, krótką kitą dosłownie, taka jasna, niesamowicie jasna, ona jakby z obrzeże wylatowa dosłownie wpadła z wielką prędkością do, do środka, po prostu tak jakby leciała nad budynkami, nad drzewami, pach, pada tam średnicy wylatowa i, i no po prostu to był szok, krzyknąłem do Boka, bolek, bolek widziałeś, bolek mówi, no nic nie widziałem, no i potem parę metrów dalej żeśmy uszli, bolek z kolei krzyczy, patrz, leci, no ja nic nie widziałem, bolek mówi, że z tego miejsca, którego ja mu pokazałem, że ta duża kula wpadła, niewielka kula wielkości, jak to mówił, nie wiem, czy to była w czy może raczej piłki do tenisa, mała kula, która dosłownie przeleciała Łanku łamku sekundy stamtąd, nad naszymi głowami, gdzieś tam w fuch i tak dalej. No, pofilmowałem też wiele takich, takich zjawisk i tak dalej. I to było, w mojej ocenie, niewytłumaczalne. Jeszcze nagrania wideo z Wiatowa, które, które, no, wiem na 100%, że były, są, są, są prawdziwe i świadkowie są też te, tego, co działo się na polu, to 2000, o ile pamiętam, chyba 6 rok, 15 lipca, takie słynne nagranie. Więc mam pewne zdarzenia osobiste których po prostu mi nikt nie odbierze i możecie sobie mówić mi się co chcecie a ja wiem co widziałem i to jeszcze jak wiecie ze świadkami przynajmniej jeśli chodzi o 2002 rok i to taka pierwsza, pierwsza na szybko jeśli chodzi o te pytania najmniej powiem jednak o, Biel o, o Adamie Bielaku bo tutaj za mało to wszystko przesudywa natomiast sporo mogę powiedzieć o samym samym kazusie samym kazusie oczywiście tego z Mejera no i o samym Jana Pająka też, ponieważ zetknąłem się mówiłem na początku audycji z Janem Pająkiem no przeczytałem oczywiście sporo rzeczy i w tamtych czasach i teraz też tam od czasu do czasu gdzieś tam się zerknie, co on tam pisze no i też miałem z nim wywiad telefoniczny wydaje mi się, że dwa lata temu tak, z tym majerem wiadomo, co się stało, jak się pojawiło w Polsce, to tak naprawdę e, ta literatura pojawiła się e, no, w latach tak naprawdę 90, jak Nowa Polska za, zaistniała. Temat jest oczywiście wcześniejszy, bo sprawa Mayera w Europie została zauważona i rozgłoszona w lata 76, 77 i wiadomo, że nawet mainstreamowe media tam wycieczki były do niego i, i całe całe nagrania i tak dalej. E, ja na początku jeszcze, kiedy pierwsza książka się ukazała UFO Splejat e, a potem Mosbrugera, e, tak, to Mosbrugera UFO Plejad, to była chyba ta książka, druga pierwsza była innego autora na, na jego temat, chyba lata świetne o ile pamiętam, obie książki czytałem. Na początku jeszcze jakby nie zaapałem tego problemu związanego z, z, z fotografiami, po prostu to było też e, mój początek, moich zainteresowań, tematyką UFO, no więc zdjęcia i to jeszcze takie stare zdjęcia, ale analogowo robione, wydawało się, że to może najbardziej sensacyjne, najbardziej dokładne zdjęcia UFO, jakie kiedykolwiek prawda, świat oglądał, no więc to wszyscy A, O, U i tak dalej. I cały ten przekaz, który on w tej szczególnie przekazany przez Mosbrugera w tej książce, Potem teraz, do czego zmierzam? Na pewno w Polsce świętej pamięci Zbyszek Bolnar Blania był pierwszym, który zorientował się, że zdjęcia z Mejera są po prostu fałszerstwem. I o tym mówił, wypowiadał się, że pamiętam też takie spotkanie, jakieś tam było ufologiczne w Łodzi i wtedy właśnie sygnalizował mi, że słuchaj, ty tam Mejera nie bierz na poważnie, bo te zdjęcia to jest naprawdę humbug, on już miał duże doświadczenie. Przecież działał w ufologii dużo lat wcześniej ode mnie i ja tak właśnie tknęło mnie to trochę, przyznam, zacząłem. W wtedy się temu przyglądać. I dopiero potem trafiłem sam w którymś momencie na nagrania, które jakby do końca zobaczyłem, że są sfałszowane. To były nagrania wideo, bo to, bo to sam odkryłem to fałszerstwo. Często na jakichś konferencjach ufologicznych, czy spotkaniach, jak tylko trochę czasu jest, bo zawsze jest czasu mało. To jak dzisiaj też mnie tutaj krytykujecie, za szybko mówię, a po prostu no to fałszerstwo wyłapałem na własne, na własne oko. Zresztą robię po zagadki. zagadki. Większość tych ludzi, po dziedzin, nawet ufologów nie, nie widzi, dlaczego na przykład sfilmowany zdjęcie tego modelu, małego modelu UFO. Tam ten model miał może 30-40 centymetrów, może pół metra. Pozostałe zdjęcia też oczywiście. Zostało to później przez różnych analityków wywalone. Zresztą Blania też to cytował często i tu miał rację. Więc tak, zdjęcia są sfałszowane. I teraz problem polega na tym, czy w związku z tym cała ta historia jest zmyślona od początku do końca, jak udało się facetowi bez ręki, bez wyższego wykształcenia, o jakiejś niewątpliwie charyzmie, o tych podróżach, które odbył po świecie, po Indiach, w różnych miejscach bywał, w różnych się zawodów i mał. I jak mu się udało z budować taką w sumie już wieloletnią no mówi się sekta bardzo, bardzo możliwe, że pewne elementy potem jeszcze jak mi tutaj opowiadał nasz kolega Rafał Nowicji, który tam pojechał, przecież to było kilka lat temu do, do właśnie Hinteczmigród, tak? Wydaje się, że tam jest ta ich siedziba tego, tego całego stowarzyszenia, że, że rzeczywiście pewne elementy zachowań można by było podciągnąć pod, pod sekta, ale pamiętajcie jestem zawsze ostrożny, łatwo się rzuca epitetami, ale jest, jest sporo tego, co to jest, to jest negatywne zjawisko oczywiście, jeżeli sfałszował, to jest wiemy, że sfałszowo okłamał cały praktycznie świat, nazwijmy to ufologiczny, to jeżeli nawet i tutaj druga, to jak mówiłem o pani Zofii, prawda, tej, która tam ma tego potężnego implanta, a jednak w jakimś sensie skompromitowała, mogło dojść za, zapewne do takich sytuacji, gdzie, bo zbyt dużo tych różnych ludzi tam wokół przeżywało pewne dziwne elementy obserwacji, nie sądzę, że wszystko od początku do końca udało się zbudować w oparciu jakąś taką psychomanipulację o, o takie właśnie pompowanie, zbyt dużo też takich normalnych ludzi uczestniczyło w dziwnych zjawiskach, więc prawdopodobnie on mógł mieć jakiś rodzaj kontaktu. Mogło być sporo osób z tego, z tego grona, które tam do niego z, się zbliżyły świadkami jakichś tam dziwnych manifestacji, ewidentnie. Często się tak zdarza, że ludzie, którzy chcą udowodnić, prawda, że mieli kontakt w jakiejś formie, a nie, nie wiem, w jak głębokiej formie, to jego przekazy o tym, jak żyją pojadanie, są oczywiście też dość infantylne, więc też wyglądają w jakiś sposób, no, skonfabulowane. Ale słuchajcie, też nie będę krzyczał, że na 100% wszystko, że to jest łatwo po prostu ktoś powiedzieć, że kłamca i duleń, bo to jest najprościej tak wszystko sklasyfikować. Okej, okay, zgodzę się z Panem w 100%, ale mam też i małe wątpliwości. Staramy się i Pan stara się, jak i wszyscy staracie się, prawda, wszystko, ele, wszystko elegancko y, y, y, dowieść, y, namacanie, czyli w tym tak zwanym wymiarze, w którym żyjemy. No i, i tutaj i, i czyni się wszystko, jak widzimy. Wszelkiego rodzaju jakiekolwiek obiekty dyskoidalne i, i te światełka i etc. Żadne z tych tak zwanych autoryzowanych zdjęć nie pokazuje y, rzeczywistego faktu, jak ten obiekt wygląda. Jedynie zawsze albo wieczorową porą, albo jakiś tam punkcik, etc., etc. Ja mam tu dla Pana jedno pytanie. Czy znajduje, czy są przekazy, które to jasno i wyraźnie określały i zostały zrobione bezpośrednio średnie fotografie tych dysko, dyskoidalnych obiektów, czy obojętnie podobnych im, bo to forma jest rzekomo różna, yy, czy takowymi zdjęciami pan ta, yy, czy dysponuje infra, czy wszelkiego rodzaju Infra opiera się na autentycznych zdjęciach, które zostały to powiedzmy sfotografowane, czy ewentualnie z wideo w bardzo bliskiej pozycji, tak żeby mogłyby wyglądać w rzeczywistej, tej trójwymiarowej rzeczywistości, jako te obiekty dyskoidalne i podobne im, a nie jako małe punkciki świetlne, a to śmo, a to owo, a to tamto, bo ja jeszcze takowego zdjęcia oryginalnego nie widziałem, a jedynie mogę przypuszczać, że to są, za przeproszeniem, Photoshopy. Ja tylko powiem tak, ja żałuję bardzo, że w tamtym czasie nie posiadałem tego aparatu fotograficznego, ja w jednym, w jednym miejscu i w drugim miejscu, w którym się znalazłem i to na dwóch różnych kontynentach, dlatego tylko y, zostaje mi ta wyobraźnia, bo jeżeli ktoś mi powie, że y, nie da rady sfotografować takich obiektów i temu podobnie, to ja po prostu powiem mu, że on kłamie, po prostu kłamie i wszelkiego rodzaju zdjęcia tych obiektów dyskoidalnych, jakiekolwiek by one nie były, po prostu jest to dla mnie według mnie. Mystyfikę. Dzień dobry panie Janusza, może dobry wieczór. Mam takie pytanie jestem od dłuższego czasu pana słuchaczem i chciałbym zadać pytanie jak wygląda współ... obecnie współpraca z panem Dariuszem Kwietniem i czy będzie kontynuacja po ostatnim jego wystąpieniu na Polkom 2012 we Wrocławiu i jego bardzo dziwnych, niezgodnych rzeczywistościach opowieściach? Będę wdzięczny za odpowiedź. Dziękuję, pozdrawiam. Moje pytanie wiąże się oczywiście z pytaniem wodnika, czyli fanesza. Ja, ja, ten. Jaki pan stosunek ma do teorii życia biologicznego, kosmicznego życia biologicznego? A tyczy się to dokładnie Sky Serpents, zjawisko Sky Serpents, często obserwowane w Meksyku, ale nie tylko, głównie w Ameryce południowej, jak i mam ogólnie do Sky Serpents ee, i tyle. Wiadomo, że jeden Sky Serpent, który był filmowany często, to był fake. No dokładnie, takie węże latające, jak, jak w Chinach powiedzmy ludowe, takie czym Inkowie też to mieli. Nie, właśnie to nie są tylko światełka, bo to się tak wije, tak jakby, e, a na zbliżeniach to ma tak jakby takie kolory. No dokładnie, wiadomo, może jedno z nich to jest fake, to były takie balony, to były, ale inne to chyba raczej nie był fake, chociaż też nie wiem. Są też Sky Serpents, które są sfotografowane ogólnie przez satelitę i na Google Earth też można sobie znaleźć Sky Serpents. No ja wiem, ten jeden to jest na 100% fake, ale jest jeszcze więcej takich filmów. Chyba. Jeśli chodzi o fotografię, bo to było pierwsze, no. Mamy z tym zawsze duży problem i każdy, myślę, że infra ma dokładnie to samo, co każda organizacja, która chciałaby mieć dobre fotografie. Im bardziej dokładna fotografia y obiektu nazywanego UFO, tym mniejsza jego wiarygodność, ponieważ natychmiast włączają się nasze myślę, no różnego typu ograniczenia receptory i, i słusznie uważam, bo generalnie rzecz biorąc wydaje się, że oni w żaden sposób, oni są zaprojektowani, za, za, zaprojektowali te sytuacje tak, by ludziom się generalnie nie udawało robić dobrych fotografii jeż, z bliska, jeżeli to się komuś uda, często jakby te fotografie później giną, zamazują się, coś dziwnego dzieje, jest mnóstwo takich różnych opowieści. W związku z tym rzeczywiście w tak zwanym świecie cywilnym jest bardzo mało dobrych fotografii, a teraz jeszcze w świecie internetu, gdzie no, tutaj wymieniacie programy do montażu, czy, czy programy graficzne, na których można cuda wymajstrować i na YouTube jest tyle niesamowitych filmików wyglądających tak bardzo wiarygodnie, które są, prawda, fałszerstwami, więc tutaj jesteśmy troszkę, jak to się mówi, bez, nie bezwolni, tylko w zasadzie tacy bezradni, uważam. Jeżeli są jeszcze fotografie analogowe, to są stare czasy, no to jeszcze jest o czym powalczyć pod warunkiem, że masz kliszę. Jeżeli jej nie masz, no to wszystko, co zrobisz w analizie danego zdjęcia, no to, to ktoś ci to podważy, będzie mówił, że to w ogóle się nie kwalifikuje, żeby oddać za to się rękę sobie przyciąć. Ja osobiście, jak zetknąłem się z jakimiś fotografiami, które w Eratowie były robione, gdzie pojawiały się właśnie jakieś takie obiekty w dzień, bo nie mówię o obiektach robionych w nocy z fleszem, bo to od razu jest dyskwalifikacja, ale były robione zdjęcia też w dzień, gdzie się pojawiają jakieś takie i filmowe i wiadomo, że fotografia graficzne, gdzie pojawiają się jasne kule, czy takie struktury dziwne, więc to akurat no wiem, na czym stoimy. Zdjęcia, które dost... pokazał nam świętej pamięci major Jerzy Makieła, które wierzę w autentyczność tego, co pokazał, wierzę w jego uczciwość, niestety nie żyje. Pokazał nam te słynne zdjęcia z Mierzęcin, incydent Mierzęcin, 1979 rok, ostatni dzień sierpnia, te 7 Maszyn, spowodowana również z raportów pułkownika Grunmana, ci, którzy znają historię ufologii, szczególnie wojskowych aspektów ponad Polską, wiedzą, co to za incydent i major Makie... A wniósł tam bardzo mocne rzeczy, bardzo dużo szczegółów i w tym te słynne zdjęcia lotnicze, tylko to były zdjęcia liczne nocne, prawda? To, to nie można było powiedzieć, opatrzcie tam jakiś latający talerz czy dysk. I to zdjęcia zrobione z kilku tysięcy metrów i pod, tymi, jakby pod tym samolotem migiem robione zdjęcia nocnym, oczywiście technologią tych takich takich nocnych zdjęć. Są potężne plamy światła, jest podziałka i ci, którzy znają ten materiał, myśmy go puszczali, no mowa jest szokująca. Jurek Makieła cytował znajomego fachowca od zdjęć lotniczych, mówiąc mu, że te plamy światła, trzy takie potężne, tam były trzy zdjęcia w ogóle, Jedno takie najbardziej mocne, że to są obiekty wielkości kilkunastu kilometrów. I to, czy to jest szok? No nie, no to nie możemy rozmawiać o takich rzeczach. Nie może być kilkanaście kilometrów, może być tylko latający dys, czy tam cegaro, tam małe, czy takie. Zostawiam. Dzisiaj w ogóle żadnych wielkich bitew o zdjęcia nie mam zamiaru prowadzić. Yy, że to sam nie jestem zawodowym fotografem i, i człowiekiem od montażu. Za każdym razem, jak takie zdjęcia jest, trzeba od sztabowcom najwyższej klasy oddawać taki materiał, mieć oryginał. I, i takich sztabowców, no trzeba mieć, yy, bo za alarmu mało kto to robi, więc yy, nawet nie bardzo jest zakuszyć kopie. I ten pan, który mówił, że nie bardzo wierzy w cokolwiek, no to co tu dużo będę mówił, no nie dziwię się mu i sam jestem często bezradny, wolę kilku wiarygodnych świadków, czasami jeden świadek więcej znaczy przy opisie obserwacji UFO niż, niż jakieś zdjęcie i sami widzicie, że do zdjęć się nie ma nikt zaufania i tyle. No nie będę rozwijał, bo tu już idzie 40 sekund, tylko jeden wątek. E, figiel, Darek kwiecie, bo tam o Figlu też była mowa, kiedy Darek Kwieciń wróci. No, ja znam wiele takich sytuacji, Darek figiel będzie, niedługo się w studio zapewne pojawi, pewne rzeczy powiedział więcej, pewne rzeczy już nie powie, ma jakieś obawy, jak jakby też o własne bezpieczeństwo. To jest jakby dużo, by mówić, nie wszystko też mi wypada. To są sprawy jakichś tam osobistych, subiektywnych odczuć jednak Widziałem go niedawno w Sony w tradutka, Pozdrawiamy się, umawiamy się, że coś na pewno jeszcze zrobimy. I myślę, że w ciągu, no powiedzmy, żeby nie przekłamać, złożymy trzeba za słowo, no nie wiem, co, no nie wiem, dwa-trzy tygodnie. Ja, ja zrobię wszystko, żeby on się w studio znalazł, chociaż żeby wam się pokazał, jestem, żyję, ciągle funkcjonuje i muszę mieć dalej czas. Pora zakończyć oficjalną w... część czatu. Ja bardzo dziękuję naszym Panu Januszowi Zagórskiemu Za udział w tym czacie Wiele osób wzięło w nim udział Czat Infry